Zanim będziemy czytać, to króciutko Wam opowiem o swoim wyjeździe. W paru słowach. Tam nie będę się rozwodził, ale żebyście chociaż troszkę mieli wyobrażenie. Nie, nie, nie. nie, Widać, że to nie był taki. Może tutaj Ostatni. <grym>, Były. Powiem tak, krótko, że cieszę się, że miałem okazję. O, Proszę bardzo. Co za niespodziewany gość. Ale tylko goście nie odwiedzili. Jak się cieszę? że. cię widzę. Aby właśnie w salisko, w niedzielę, za zatrudnienie. Podróżę to 100 Ale u nas tego Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. No to w Ukrainie! Wygląda, Same, Wygląda trego, jako jest no. <TIFIO> Tylego, to jak Ukraina. Góra! To jest Tak, Góra! To Góra. Góra! To jest fakult! tak No! To jest takim, co to, Pan No był też jeden, się nazywa? Sianowski się nie ale ja był. Sianowski. A drugim kocharzem był... A drugim kocharzem był... Ja zeznałem, jak słodkie to kocham. Kto Nie, na na na U nas Bóg nazywał się kapitan Jakobs, czyli kala. Po polsku kala. Jakobsen. U nas było tak. Oficerowie wszystko norwescy, a do roboty palacy. Drugi, drugi, drugi najwyższy był stopniem, nie? second. Second second. <grym> maszyna. W <grym> <grym> <grym> <grym> Nie, no second to jest pierwszy, second to jest drugi, nie? Oficer <grym> <grym> no Oficer No a to jest ma maszyna, nie? W maszynie, nie? Bo na pokładzie nie było. Na pokładzie <grym> był man, dwóch IB i ja. I, i, i A. O, o, o, co jest <grym> i Sejman. Czyli <grym> najniższy stopień do roboty. <grym> Zakończyliśmy na dziejach 14 o. rozdziale, zaraz będziemy czytać, ja tylko krótko powiem o tej moim wyjeździe o, w paru słowach. Yy, podróż była długa, 20, 20 godzin lotu no, w Stanach Zjednoczonych. Los, a w jakim no. stanie? W Los Angeles. Mm. Na drugim, na zachodnim wybrzeżu. Wiem, Wiem, na to, na to, wierze, na to, ale było to, jedno, jedno, jedno, jedno, ląd, jeden lot czy międzylądowany? Yy, w, yy, Miałem przesiadkę w Niemczech w Monafium, 4 ponad godziny w jedną stronę, a w drugą 5 godzin, samolot się spóźnił trochę, wracając. Znaczy tutaj też się spóźnił, ale do tego. W każdym bądź razie powiem tak, no zbór ogromny, w którym tam byłem, bo to 9 tysięcy ludzi i spór. Ale to naprawdę... wszyscy byli, nie? <grymne> znaczy, ja tam nie liczyłem się wszyscy ale nie, to jest wszystko, rynku, ludzi. Tak, taką salę mają na 5 tysięcy osób, więc mają że dwa nabożeństwa mają w niedzielę, a w trakcie jednego nabożeństwa, nabożeństwo trwa półtorej godziny, ale jest coś takiego, że oni ci tam zjeżdżają już koło 8 godziny, większość zboru już tam o 8 godzinie rano jest w i mają taki czas, y, herbatka, kawka, pączki. Tak jak u nas. Aha. Ciasteczko takie przed nabożeństwem, sobie tam. Z, powiedzmy z, do godziny dziewiątej, mają taki czas z takiej sp społeczności. Tak. I potem o dziewiątej zaczyna się pierwsze nabożeństwo. pięć tysięcy osób idzie na jedno nabożeństwo czy tam 4,5 tysiąca, a reszta ma spotkania w małych grupach takich tam, takie dyskusyjne, tam, tak? Nie tyle dyskusyjne, nie. To są takie bardziej towarzyskie? E, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Jest wykład słowa, jest modlitwa, jest takie powiedzmy jakby na. Ale na, na, na ludzie, tak na no, nie, nie, nie na pełnym ludzie. No, <laughs> ma, no poważnie. <laughs> małe grupy, takie 200 osobowe, nie? Także w ogóle ile mają pomieszczeń, żeby po 20 przynajmniej takich grup jest, 20-osobowych. To kiedyś, generał miejski. Poczekaj, poczekaj. <laughs> tak. Posłuchajcie najpierw, tylko żeby to nie, nie rozciągać tego. Ale mamy czas. Więc no, jeszcze chcemy do słowa przejść. Przede wszystkim. Także y, jest to ogromna inwestycja w sensie, wiecie, ogromny teren. A kto to finansuje? No bracia siostry tam wiadomo składają jakieś tam. No bo to był makarka. To Makartura tam, tam. Tak zwana koszykówka. Na pewno ogromna liczba ludzi zaangażowana, wiecie, w ogóle w obsługę tego wszystkiego. Osiemset niemowląt na przykład jest, nie? niemowląt, więc mają powieszczenia dla niemowląt, gdzie ktoś się opiekuje niemowlączkami, nie? Kilka tysięcy dzieci, więc też dla dzieci mają szkółki takie, siakie, o młodzieżowe, chóry młodzieżowe i tak dalej, Na nabożeństwie chór tam, nie wiem, ze stu osobowy do tego chór młodzieżowy, stuosobowy, nie chór dziecięcy, także big, big, masa big. instrumentów, cała, cała orkiestra właściwie, symfoniczna można powiedzieć, i organy, i pianino, i fortepian, i skrzypce takie, siakie, owakie, i trąbki no po prostu ogromna ogromna taka inwestycja w sensie ludzka, nie, że no masę ludzi... się, bo nie, tak nie było. Ja tak nie eee, wiecie co, no powiem tak, czułem się dobrze, <coughs> bo byłem naprawdę ludzie bardzo serdeczni, mają też część hiszpańską tego zboru, nie, więc jest tak. też... Bo tam I dużo jest dużo ludzi tam jest, którzy mówią tylko po hiszpańsku, więc ma jakby część zboru jest, wewnątrz zboru jest zbór hiszpański, nie? Mają pomieszczenia dla siebie, mają pastorów hiszpańskich. Tutaj też jest bardzo dużo tych tam usługujących, pastorów i różnych ludzi, którzy tam są zaangażowani. A oprócz tego, ja byłem na takiej konferencji dla pastorów, gdzie przyjechało 5 tysięcy ludzi z, ze Stanów i spoza Stanów Zjednoczonych. Czyli 5 tysięcy jeszcze przyjezdnych, oprócz zborowników 9 tysięcy, przyjechało 5 tysięcy ludzi. Co prawda to, to, to, to spotkanie dla pastorów było od środy do piątku, więc jak ja byłem tam w sobotę poleciałem, w niedzielę byłem na nabożeństwie, no to byłem jakby tylko z tymi stałymi członkami zboru, a później w środę dojechali, jeszcze we wtorek byłem na takiej misyjnej konferencji w innym miejscu, a w środę, czwartek, piątek już byłem na tej konferencji tych pastorów, którzy przyjechali z Afryki, z Azji. Tam poznałem różnych braci ciekawych z różnych stron świata. Z Polski było nas pięciu chyba. Także byłem ja, był taki brat z Warszawy, którego wcześniej znałem i było takich dwóch braci z... Z grodziska Mazowieckiego, których, o których słyszałem, znaczy jednym z nich. go Tak, przed Korszowem. Przed Tak, także jednego, z, Grodzisk, jednego no. z nich słuchałem kiedyś jakiegoś kazania, i miałem okazję go poznać też pastora tam z, ze zboru. I jeden brat tam był z Gliwic. Także to, tych polskich wszystkich braci poznałem. Było dużo braci tam z tych byłych republik radzieckich. Z Azerbejdżanu, z Kazachstanu, z Armenii. No, to wierzący bracia, tak. Wszyscy po angielsku mówiący. Tam niektórzy słabo mówili po angielsku, ale oni mieli tłumaczenie. Ktoś dla nich tłumaczył na rosyjski czy inny. Mieli słuchawki i słuchali cały czas. Ktoś na bieżąco dla nich tłumaczył. Gdzie jest jednak organizacja? Organizacja ogromna wyobraźcie sobie w czasie tego tam nakarmić tylu ludzi, tak, nie? Oni zawsze mieli śniadanie przygotowane, yeah. później był lunch i później jeszcze wieczorem e, kolacja. Tą kolację to już organizowali trochę inaczej, bo tam przyjeżdżały takie ogromne furgonetki z tym Jedno jedzeniem i tam takie cateringowe. A tutaj też mieli te jakieś catering zamówione, ale ktoś to musiał wszystko podać, posprzątać, także tysiąc no, osób ze zboru było, powiem, cały czas. W sumie. W sumie. Było tam aktywnych, wiecie, siostry, bracia, y, którzy, niektórzy brali urlopy, żeby tam przez te trzy dni usługiwać, nie? Także naprawdę byłem pod wrażeniem ich poświęcenia, ich takiego, wiecie, oddania. Naprawdę ogromna serdeczność tam. Mieszkałem u takiej rodziny z pięcioma innymi braćmi w domu u nich, takiej rodziny. On był w ogóle, on jest z Singapuru, ona jest z Kolumbii. Małżeństwo. Trzech chłopaków mają takich kochanych. No i oni też tam nas pięciu przyjęli braci, nie, do siebie, do domu, także bardzo serdeczni, bardzo tacy gościnni. No, w ogóle wszyscy, jak tam słuchałem tych innych, którzy też byli w gościnie gdzieś tam u tych członków zboru, no to wszyscy byli pod wrażeniem ich takiej, wiecie, gościnności, serdeczności, ciepła. To się, to się czuwało, nie, że to nie jest taki, wiecie, zbór, gdzie ludzie przychodzą i tam się nie znają. Było, jak patrzyłem na nich, jak oni się ze sobą, wiecie, znają, witają to było widać tą serdeczność, nie? Czy na tych małych grupach, czy na tym nabożeństwie, tam już nagrałem ich, to widać, jaki jest gwar, nie? Nie, to nie. wiecie, że jak w kościele rzymskim, że tam się nikt z nikim nie zna, tylko tutaj mimo tej wielkości Wszystko ludzie się znają. Się znają. No, wszyscy, świadomo, nie są stanie w stanie. Ale widać, że, że się wielu zna ze sobą. Że jest serdeczność. Tak, sobie, tak. tak, tak tam, tam nawet w tej grupie. Później też, bo jak wrotnie ja trafiłem że po nabożeństwie jeszcze mieli wspólny lunch w tej grupie, nie? więc tam żeśmy razem się spotkali i tam jakieś gry mieli przygotowane zabawy dla dzieci nie? także było widać, że pomimo tego ogromu ludzi są w stanie jakoś się się. Ogarnąć, o, tak jak się to? ogarnąć, że mają o, kontakty ze sobą nie? Że, mhm. że naprawdę byłem pod wrażeniem że jest to możliwe no, w, ogóle, to, wiecie, w tak wie, wielkim mologu tak? jakaś się bliskość. No i jak rozmawiałem z tymi ludźmi, tam mieszkałem u tej rodziny, no to widziałem, jak oni znają różnych ludzi. Też jak tam na przykład były, byli ci bracia, którzy tak jak ja przylecieli gdzieś, no to ktoś tam się poświęcił, żeby przyjechać na lotnisko czekać na mnie, wiecie, mm -hmm. półtorej godziny, zanim tam przeszedłem kontrolę i tak dalej. No to, to trwało. Po, po przylocie tam jeszcze wiadomo, sprawdzanie, odbiór bagażu i to wszystko. To prawie półtorej godziny, nie? Zanim wyszedłem z lotniska, więc ktoś tam na mnie czekał, ktoś mnie zabrał, zawiózł mnie godzinę do jednego miejsca. Potem sam wracał do siebie do domu godzinę. To jest poświęcenie. Także widziałem takie naprawdę oddanie, poświęcenie, bo mój przylot był o godzinie, ja tam byłem około ko godziny 15, no 16.30, lokalnego, lokalnego tamtego czasu, tak. Więc powiedzmy tam około 16, 16.30 wyszedłem, zawiózł mnie gdzieś tam do tych ludzi. To już była 17, 18, już się robiło ciemno. Jeszcze tam z nimi posiedział godzinkę no i wracał do siebie do domu, nie? Także kolejną godzinę. A ile lot trwał? 12? No tak jak mówię, suma razem około 20 godzin wszystko, nie? Z wyjazdem z domu, no, z przesiadkami. No sam, sam lot z Monachium tam 12 godzin. 12 godzin. Tak, tak. Tylko, że mówię jeszcze do Monachium, przerwa w Monachium. A, a tam jest lotnisko tak, tak potężne, że tego nie ogarnię. Tak, tak, tak. No to jest Moloch. No, Moloch. To Wałęsa się chowa. Chwała Bogu. No, także tyle mogę powiedzieć, że ogólnie bardzo pozytywnie w takim sensie, wiecie, organizacji, nauczania, przygotowania wszystkiego. Ale tyle ludzi wykarmi, Wszystko zabezpieczyć. Na, no, wszystko na dół, na wysokim poziomie. Bo tak myślałem, przepraszam. To jest dobry. Znaczy, to nie jest wszędzie w Ameryce. Ja w Ameryce byłem w wielu zborach, bo kiedyś mieszkałem w szkole biblijnej przez rok. Jeździłem po wielu zborach. Takiego zboru nie widziałem w życiu. Takiej organizacji, takiej społeczności nigdzie nie widziałem. Także to powiem naprawdę, jak, jak na stany, to Też, można to powiedzieć, że się i... tak, tak, że się różniają. Bo ja byłem w wielu zborach, naprawdę w wielu. Tam jak mieszkałem na północy, to jeździłem z takim bratem misjonarzem wiele razy po różnych zborach, a też sam jeździłem do różnych zborów i mówię, czegoś takiego nie widziałem. Nie? Tutaj potębne, rzeczywiście mogę powiedzieć, że widać to zdrową naukę i owoce tej zdrowej nauki, nie? że jednak ta miłość prawdężna, poświęcenie... Wiemy, tak? no, zaangażowanie tych ludzi. No, robi to wrażenie. Nie? Chociaż, powiem szczerze, wolę nasze, naszą, naszą społeczność, <gry> dlatego, że tu jest taka bliskość w sensie... No, ale tam, tam jest... ta bliskość też była. Tak, ale... Znaczy, pewnie jakbym tam może mieszkał, nie wiem, parę lat, może o. bym doszedł do tej bliskości. Tak. Natomiast tak jak tutaj uczestniczyłem w takim, wiecie, ogromnym nabożeństwie gdzieś tam, no to jednak y, wrażenie jest takiego troszkę wirtualnego nabożeństwa. W sensie takim, że jest ta odległość, jest ten dystans, już to, co się dzieje z przodu, jest jakoś tam zamknięte dla, dla, dla tych wszystkich uczestników. Tam jest obstawa, jest, jest, jest, jest ochrona, jest jest, jest, jest, jest, no, jest, no, jest takie, takie pod odczucie dla mnie. Mówię, może dla nich tam, jak ktoś jest przyzwyczajony, to inaczej to odbiera. Ja, powiem szczerze, sobie bardzo cenię taką tutaj bezpośredniość, bliskość się z braćmi i siostrami, taką wspólnotowość, nie? Tam już... Tam już my to się się my musimy rozsiewać to dobro, dlatego, dlatego do musi być nas jak no, najwięcej. Bo wiadomo, jak tysiące ludzi, ta skazja chciała z nim... Niewiele się w takim czasie. Tak, tak, ale chodzi o to, że musi <trym> być, być ekspansja, żeby to zło 19 <trym> się włącza. Do tego zła jest więcej niż tylko no, także mówię, ogólnie bardzo pozytywne wrażenie, no, chociaż wydaje się, mi się, że Bóg nam pomoże. Jak zbór ma ponad 100 osób. Mieć wiarę. W moim zrozumieniu. Nie jak trzeba z... upaść. No, no i to jest przykład nie pokona się. pokona się, Musimy po kolei mówić, bo jak będziemy wszyscy razem mówić, to my nic nie skorzystamy, a ci, co słuchają, też w ogóle nie będą widzieli, co się dzieje. Pan Jezus i tak zejdzie na ziemię, i tak zejdzie na ziemię. Tak. Oczekujemy jego, Oczekujemy jego przyjścia wpad. po to, żeby pokonał kogo? Szatana. No ale my nie pokonamy. A dlaczego nie mamy pomysł Panu Jezusowi? Nie, nie? nie? nie? nie? nie? Pan Pani tak, wszystko neguje. Tak, nie nie, tak, nie można negować. Cześć. Tak, zawsze optymistycznie myślę. Okay. Nie no tutaj wierzyć w Boga, że zeszły Ducha Świętego, który pomoże nam w tej walce. Pomaga, oczywiście, że pomaga, nam pomaga. Ale nie ma ale. To nie może być żadnej wątpliwości Nie, no musimy patrzeć na słowo Boże. Tak. Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas przyjdzie czas władzy szatana na ziemi. Tak, to będzie krótki okres. Krótki okres. Ale więc Bóg zamierza go zniszczyć ostatecznie. Ale da mu pole do popisu. Da mu pole do popisu i daje mu teraz władzę na tej ziemi, czy że jest nazwany Poprzez? księciem tego świata. fałszywą mamonę i poprzez dobro. I fałszywą naukę. Fałszywą naukę. Jest fałszywy Tak, także. Jest ich dużo, mnóstwo. Żyjemy w czasie wielkiej walki z mocami ciemności i my mamy zwycięstwo w naszym życiu. Jeśli Ale czym to walka się skończy według Apokalipsy? Skończy się z triumfem Chrystusa i tak. Królestwem Bożym. Więc z tego oczekujemy. Nowego Natomiast, będąc tutaj na Ziemi, jesteśmy świadomi tego, że wielokrotnie wygląda, że Szatan triumfuje. Zagrożenie z... W wielu momentach Bóg pozwala szatanowi triumfować. Na, Na to, chwilę. żeby ludzie się nawrócili. Tak też ufamy, że to jest Boży zamysł, by przez, ten, przez to... Mają być jak małe dzieci które wtedy będą dopiero bym do Królestwa Bożego. Bez grzechu. Tak jest. To co, będziemy czytać, nie? Tak, będziemy czytać. No Czasem z Górą Czuję, ja te Nie, nie Mamy jeszcze tyle... Mamy jeszcze tyle przed sobą zdjęć. No, także że będzie to, chciał, to... Wydawało mi się, wierzy, że tylko... jak 100 osób mają, takie tylko... Tak, moim zdaniem, jak zbór ma 100 osób, to jest czas, żeby zakładać nowy zbór. Jest nie, nie kontynuować no, ponad 100, 100 osób. ile jest takich zbóry, które emanują bo, tym? Y... Bo jest bo trochę. Bo są zbóry, no to... nie tak wielkie, nie ma tak wielkich zborów. Tak, największy największy zbór w Polsce będzie. ma 800 osób, mhm. to jest... Tam w, w Wielsku Białej. W z Białej. W Wielsku Białej. W Wielsku Białej. Tam jest 800. Tam jest 800. To, jest w to spróbujemy Wielsku. zrobić tak, żeby Wejherowa miała co najmniej 500. Mają tam duży, duży obiekt. Tak, że się tam mieszczą. Tak? Próbujemy tak zrobić, żeby Wejherowa miała co najmniej 500. Mm -hmm. To znaczy my... Nie zawsze miłość się nic czy nie. To sto, sto stoi, stąd. To nie w naszej mocy. Jak Bóg da, to A da na pewno. znaczy... <laughs> Takiej gwarancji nigdzie nie mamy. Czasami leżymy... Gwarancją my... Boga jest... Zawierzyć mu. Używać. Umocnił nas tak, ja znaczy jeżo. Mamy w księdze objawienia jeden ze zborów, który, do którego Pan mówił, masz niewielką siłę. Czy natomiast hmm. zachowałeś moje Słowo. I to my chcemy Na słowo że, ma moc. My chcemy w tym kierunku iść. Nie chcemy nie. teraz patrzeć, żeby nas było jak najwięcej, nie. tylko chcemy być pewni, że ci, którzy są, to są prawdziwi. Nie walczmy mieczy tylko walczmy Słowem. kochają. Ja ci, ja ci proponuję, żebyś słuchał, żebyś nas tak musiał. <grym> Będziemy słuchać, <grym> idziemy Najpierw przeczytajmy, a potem dyskusujmy. Przeczytajmy teraz trochę Słowa Bożego. Ja tego potrzebujemy. Nie ja wiem, Dzieje Apostolskie 14 rozdział. 14. Masz Bigę? Chcesz Biglię? Nie, ja będę uciekał, bo ja na pociąg. A której masz? No to koło 20. No to, to jeszcze nie to 10 no godzinkę możesz popatrzeć o, A to już, to już jest 19. Tuż jest 19, no. Do 20 to jest chwilę. Ale pół godzinki, ja tą no, nogą. Nie życzę Pani tego. Każdy ma swoje nowe, swoje problemy. Z Każdy dźwiga swój krzyż. Tak? Hmm. Tutaj duży, duży tekst. Tworzyć Ci, żebyś mógł czytać Tadeusz. Dzieje 14 Ja mam chyba. Zaraz zobaczę. Nie wiem, czy wziąłem. No, zobacz. Jak coś, to tutaj masz duże literki. Hmm. Od Dużo. 14 rozdział. Będziemy czytać. Warto patrzeć. Jest już biblia jeszcze no, Tak, są. To, jakoś jeliterski. O, czytaj. Już jakoś znowu. włosem. To? To, okay. to, co. Są patrzałki i To zaczynasz? No, tak, no, no będziemy to czytać. To nie to czytać. chętny czytać? <laughs> No to czytaj, Tadeusz, zobaczymy jak czytasz. Wikonium w weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że wielka liczba Żydów i Pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i źle usposobili Pogan wobec braci. Pozostali tam dość długo, długi czas i nauczali odważnie ufni w Pana który potwierdzał słowo swojej łaski cudami i znakami dokonanymi przez ich ręce. I podzielili się mieszkańcy miasta. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamieniować, uciekli do miasta Likaoni, do Listry, Derbe, oraz w ich okolice i tam głosili Słowo Boże, czyli Ewangelię. Hmm. Następny, proszę. Nie, nie, no, czytaj, mhm. czytaj. No, Cały, rozdział. Rozdział. Cały rozdział, tak? Dobrze czytasz. Uzdrowione kareki w listrze, derbę, droga powrotna. W listrze mieszkał pewien człowiek o bezładnych nogach, kareka od urodzenia, który nigdy nie chodzi. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do zdrowienia, zawołał głośno. Stary. Prost na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. No widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać. Po lichałońsku, bogowie przybyli, przybrali postać ludzi i zstąpili do nas. Barnawe nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę wody i przyniósł wieńce i woły, woły. woły przepraszam, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieś o tym apostołowie Barnawa i Paweł roz, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc Ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi. Podobnie jak i wy podlegamy cierpieniu. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Syłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymywali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i Zikaonium, podburzyli tłum. Ukamieniowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Pawła i wywlekli. Aha, dobra. Kiedy go jednak otoczyli, uczniowie podniósł się i wyszedł wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Delna. W tym mieście głosił Ewangelię i pozyskali tam wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikaonium i Antioch umacniając dusze uczniów, zachęcając do trwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba, się, trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili, ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w uwierzyli, którego wierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Panfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Antioch a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Boga, Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, odpowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili się uczestniczy. Hmm. Czyli widzimy tutaj powrót. Pawła do, i Barnaby do <coughs> miejsca, z którego wyruszyli, czyli do Antiochii, czyli zrobili całe takie koło po Azji Mniejszej. Warto tutaj sobie przy okazji czytania takich miejsc wziąć mapę i popatrzeć, jakie to są ogromne To, to jest Turcja, to jest Turcja. Tak, tak? Obecna, Macedonia, Turcja. do Obecna, dokładnie, Turcja, Macedonia. Mhm. Także tutaj warto sobie zajrzeć na mapę i prześledzić, jaki to jest duży... Kawał Ale Żydzi wszędzie, wszędzie, wszędzie, gdzie mogą, to trzyli. Nawet w Poganiu wierzyli. Tak, chociaż widzieliśmy, że poganie też robili problemy, więc oczywiście oni głównie szli do Żydów i Żydzi, jak widzieliśmy wcześniej z zazdrości, wywoływali rozruchy i Dla zatwardziałości sercich, nie? Tak. Natomiast też i Poganie niestety, kiedy słyszeli Ewangelię, niektórzy wierzyli, niektórzy się sprzeciwiali, tak jak tutaj widzimy Pawła i Barnabę, którzy najpierw zostają uznani za Bogów, a później, a później zostaje Paweł ukamienowany. Czyli z jednej strony jest jakiś religijny entuzjazm i totalne niezrozumienie. A szara rzeczywistość jednak mówią. Natomiast no, z drugiej strony widzimy moc Ewangelii, która dotyka ludzi, która zbawia ludzi w pośród tych licznych zamętów, w pośród tych licznych zamieszek i trudności, które tutaj widzimy, wiązały się z głoszeniem Ewangelii. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, z jednej strony Ewangelia triumfuje, Czyli no, nowa nowina, nowa wieś. Dobra nowina. nowina. Dobra nowina, tak. tak. Ale to nie oznacza, że odbywa się to bez przeszkód. To nie oznacza, że nie ma cierpienia. Stare prawo mojżeszowe, które ma tam 600 ileś zakazów i nakazów, jednak y, dalej, y, jak to się mówi, triumfuje. Y, wśród ludzi, wśród Żydów, w bo to znaczy, tak... Myślę, że to jest normalne, że wszyscy ludzie gdzieś tam trzymają się swoich dotychczasowych przekonań, wierzeń. To nie jest tak, że człowiek słyszy prawdę i od razu ją przyjmuje. Tak, bo to nie jest tak właśnie. Zazwyczaj bronimy tego, co do tej pory uznawaliśmy za prawdę, co praktykowaliśmy, więc trudno się dziwić, że były jakieś sprzeciwy. Natomiast jaką formę przyjmowały te sprzeciwy. To jest... Właśnie. Od skrajności jednej do skrajności drugiej. Objawem grzeszności ludzkiej. Bo to, że się nie zgadzamy, to jest jedna rzecz, ale możemy się zgadzać w sposób, który jest pełen miłości. Bardzo kulturalny, bardzo taki miłości. Szacunku i tak dalej. Natomiast tutaj widzimy zawiść, zazdrość. Moje musi być na wierzchu. No i też obronę pewnie już zdobytych pozycji, tak? Każda religia ma tendencję do... Bo tam byli arcykapłani, kapłani. W hierarchii, w żyła z tego. Z tego. Tak. tak samo jak u nas Kościół. Zysków. U nas Kościół katolicki jest prywatną instytucją, która świadczy usługi kościelne i to dodatkowo nieopodatkowaną. O I tak samo w, w tamtych czasach y, wiele pogańskich religii, nie tylko, judaizm też i później kościół chrześcijański w kościół chrześcijań? to samo. Kościół katolicki, jaki przepych, jakie bogactwo, jakie złoto. W miło miłosiernych instytucji inkwizycji. O! No, Tam robią dopiero, dopiero zła. Więc te wszystkie rzeczy ja powinny być tak dla nas wielką, <laughs> powinny być dla nas wielką przestrogą przed choćby minimalnym odstępstwem od tej nauki, którą dał Pan Jezus, jeśli chodzi o zarządzanie jego kościołem. Pan Jezus zabronił tworzenia jakiejkolwiek hierarchii. Tak. Mówi o braterstwie i mówi o jednym przełożonym, o jednym Panu Kościoła. Panu Bogu. Którym jest sam Jezus Chrystus. A Bóg. On jest głową Kościoła, a my wszyscy jesteśmy braćmi i sługami. Jeśli mamy jakąś służbę, to jest to służba, posługa, a nie Ale pozycja wyniesienia ponad braci i siostry. Ale czemu. Pierwszym papieżem, pierwszym apostołem został ten, który Jezusa trzy razy się wypadał. On nie był ani pierwszym papieżem, ani, ani no tutaj był apostołem, tak. Czyli był, nie był pierwszym apostołem, był jeden. Ale apostołem. się Jezusa trzykrotnie. Tak. Tak, ale nie był, on nie był w żaden sposób y, ponad innymi wierzymi. Ale zasiadł na tronie. W żadnym Piotrowym. tronie i zasiad. no nie zasiadł. Nie, nigdzie żadnym tronie Piotrowym nie czytamy. Nie. To są baśnie. Jak poczytamy jego listy, mamy dwa listy Piotra. Tak. Pierwszy i drugi. Tak samo jak, jak i Pawła, nie? To widzimy, że Piotr siebie absolutnie nie stawia ponad innymi biskupami, braćmi. Pisze do biskupów, do starszych i mówi, pisze do was jako jeden z was. Nie pisze jako ten, który jest nad nami, tylko mówi pisze jako starszy do starszych. Czyli siebie stawia dokładnie w tym miejscu posługi. To słowo starszy, biskup, oznacza przełożonego, oznacza kogoś, kto nadzoruje ale nie z pozycji władzy. Nie z pozycji Ale władzy. Ale pozycji się Jezusa Chrystusa. Dlatego, że był człowiekiem, słabym, grzesznym człowiekiem, jak każdy z nas. Tak, musiało się wypełnić nie prorodnie. Nie, nie, nie tak, nie, nie, nie tak, tak samo jak Judas zdrajca. Musiało nie, się wypełnić. Tak, musiało się wypełnić. Jezus wiedział dokładnie, że tak będzie. Tak. Jezus mu też zapowiedział, że się go zaprze trzy tak. razy zanim kur. I go sprzeda biega. za trzydzieści. I że Judasz go sprzeda. A ja był skarbnikiem, tak. Natomiast to tak, nie oznacza, to było, że to było zdeterminowane nie. przez Boga, tylko Bóg, który wszystko wie od początku, zapowiedział, że tak się stanie. Tak się stanie. To musiało się wypełnić. I to musiało się wypełnić w tym sensie, że Bóg wiedział, że tak się stanie i o tym zapowiedział w swoich pismach prorockich. Więc tutaj nie patrzymy na Piotra z pogardą, że nie, nie, nie. się wyparł Chrystusa. Patrzymy na Niego, jako na tego, który błądzi. kochając Chrystusa całym czas. Jako sercem, błądzi, tak? Błądzi, popełnia grzechy. Popełnia... I my niestety tak no, zdarza się, że, że podobnie. Kochamy Jezusa, chcemy Mu służyć, chcemy za Nim wiernie iść, ale to nie oznacza, że zawsze nam się to w stu procentach udaje. Po drodze szatan. Tak jak on, jesteśmy kuszeni, poddawani próbom. I jeśli upadniemy, zachowaj nas Boże, ale jeśli upadniemy, to też możemy, tak jak Pioba doznać przebaczenie. Tak jak, tak jak Pioba, księga Piotr. Był, ty, był doświadczany, był wierny, wierny Bogu, mówi temu, Panie Boże, czemu mi to czynisz? Tak? No tak. I co Bóg odpowiedział? To nie możemy za daleko uciekać od tego tutaj tekstu, bo jak zaczniemy po wszystkich księgach biegać... To... Ja nawiązuję tylko do tego, że jesteśmy doświadczani po to, żeby się umocnić w wierze. Tak. Patrzmy, to na patrzmy na to, co tutaj się dzieje. Oni są doświadczani. Dlaczego? Dlaczego są doświadczani apostołowie tutaj? Co oni robią? Żeby oni po prostu dalej krzewili, rozpowszechniali, rozprzestrzeniali to dobro. No. Tą dobrą nowinę. Czyli jaką lekcję wyciągniemy z tego, co oni przeżywali? Że nie, nie upadajmy, głośmy. Z Bożą pomocą pokonamy wszystko. No, czasami, czasami wygląda, że oni są pokonani, prawda? Tak? Tutaj czytamy, że Paweł został ukamienowany i wywleczony na zewnątrz miasta. Ale ta słabość wcale nie oznacza, że ktoś jest słaby. No, Absolutnie. To oznacza, że nie dla nich niby słaby, a jednocześnie mocny. Ale wyobraź sobie, dostać choćby jednym kamieniem. To nikt nie ma grzechu, niech się kamień i rzuci. Tak? Panie Pable. E, tak, tylko to troszkę zupełnie Jak jakby inny kontekst. Ja wiem, tylko chcę się tak, ja tutaj, tutaj możemy Tutaj mamy człowieka, który oddał swoje życie Chrystusowi. W jego imieniu niesie dobrą nowinę. I widzimy, że z jednej strony ta dobra nowina przynosi pewnym ludziom życie, z drugiej strony wzbudza nienawiść. nienawiść, wrogość, która przejawia się czasami w bardzo Drastycznych, drastyczny sposób. To, to, taki agresywny sposób. No Nawet do, do morgu dochodzi, do zabójstwa. Dokładnie. Więc tutaj myślę, że lekcja, jaką my powinniśmy z tego wyciągnąć, to po pierwsze... Idąc z Ewangelią, musimy być nastawieni na to, że będziemy spotykali się ze sprzeciwami. I, I to, to nie jest oznacza, Ja to wam odczuwam to i doświadczam to codziennie. Więc te sprzeciwy nie są wyrazem tego, że Bóg nas porzucił, że nie jest to Bożą wolą. Jeżeli Pan Bóg się kogoś ukarać, co robi? Odbieramy mu To Znaczy, tutaj nie mówimy o karze, nie, tutaj ale mówimy, mówimy o sprzeciwach ze strony ludzi. Tak? Widzimy ludzi, którzy w w swojej zawiści, w swoim niezrozumieniu, w swoim też byciu podburzonymi. Bo tutaj czytamy, że to Żydzi przybyli z tych wcześniejszych miejsc, z Antiofium i z Ikonii, gdzie Paweł wcześniej był i oni podburzyli te tłumy. A tłumy idą ślepo, wierzą. Więc niestety jest coś takiego właśnie jak, no, tak jak ślepo, To takie jak było Jezusa Chrystusa. Kogo wybieracie? Chrystusa czy Barnabę? Kogo wybrali? Barabasza. Barabasza. A, Barabasza, przepraszam. Barabasza. Mm -hmm. No. Mordercy. Jezus ja nie był mordercą. Więc liczymy się, musimy się liczyć z tym, że nasza służba Chrystusowi, nasze zwiastowanie Ewangelii będzie też spotykało się ze sprzeciwami. Więcej. Tutaj Paweł powiedział, że musimy w 22 czy Paweł i Barnaba powiedzieli, że kiedy utwierdzali duszę uczniów i zachęcali ich, żeby trwali w wierze, mówili przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Czyli jakby oni to mieli w jednym pakiecie, w jednym, w jednym zwiastowaniu. Inkluzyw. Tak, zachęcali ich, żeby trwali w wierze, jednocześnie mówiąc, że to się będzie wiązało z uciskami, z nienawiścią. Ze A co byli Prawda. No, naprawdę woli. Ewangelia, Ewangelia sama w sobie jest, jak czytamy, dla jednych głupstwem, a ty się mówi. śmieją ty uważają, mówi. że to jest bez sensu, głupota, drudzy zaś się oburzają, Gorszą. Nie ocenia się książki po płasce tylko po zawartości, tak? Dla jednych woli życia. Tak, dla jednych jest to woń życia. Życiu, a dla innych jest to woń śmierci. Ku śmierci, ponieważ mówi człowiekowi o jego grzeszności, mówi człowiekowi o nadchodzącym sądzie i konfrontuje człowieka z jego bezbożnością, wzywając go do odwrócenia się w prosty sposób. Co jest dobre, a co złe? Dobre drzewo rodzi dobre owoce? Niedobre drzewo rodzi złe owoce. Prosty brak. Poznasz, poznasz, że w tak samo to jest takie tylko przenośne nie? Hmm. bo czy, tu głównie chodzi o naszą duszę, o, nasze, yy, o naszą wiarę o nasze oddanie się Bogu tak. zawierzenie Bogu w całości zawierzyć Panu Bogu i wystarczy czy my wiemy w jaki sposób odbywało się wybieranie prezbiterów i, i, i jakby nie, nie czytamy, żeby tutaj były jakieś wybory czytamy o wyznaczaniu tych starszych Yy, oni ok. tłumaczenie z udziałem. wybierali. Tak? O! No, tak. To chodzą okay. To w nie. To to to tak, tak, Ale to, to, to nie ten. Nie no dobrze. To słowo mhm. wybór też ma sens, bo oni wybierali z grona uczniów, wybierali tych, których ustanawiali. Jednak moim zdaniem, patrząc na naukę Pawła do Tymoteusza, do Tytusa. I ogólnie, jak Paweł nawet o Tymoteuszu mówi, to mówi o pewnym wyznaczeniu do tej służby na podstawie pewnych kwalifikacji. Więc mamy te kwalifikacje podane w listach i myślę, że kierując się tymi kwalifikacjami bracia, albo właśnie oni służąc między nimi, rozpoznawali takich braci odpowiedzialnych, albo ci lokalni bracia przedstawiali jakiś braci, których proponowali, na starszych i wtedy zdawali na z tymi tych, którzy byli odpowiedni. Nie było tak, jak, e, e, od, jak Duch Święty powiedział: Odłączcie mi gardarę, oni gościli, e, i, i wtedy po to prostu. Albo nie, to na nie zawsze tak to było, to, to nie zawsze tak się odbywało. Okay. Widzimy takie miejsca, że rzeczywiście Duch Święty wyraźnie przemawiał, ale w wielu miejscach mamy pewną naukę apostolską, jak to się ma odbywać. Tam już nie ma takiej nauki, że za każdym razem módlcie się, pościej, i Duch Święty wskaże. Nie znajdujemy takiej nauki. Raczej nauka jest taka, że ci ludzie muszą spełniać pewne kwalifikacje. I wydaje mi się, że to było podstawą do ustanawiania tych starszych. Tak, że tutaj... Biskup musi być mąż, mężem, jest mężem żony. Tak, jest jest troszkę inna. Jak ja? 23 wersja. Tak, gdy przez składanie rąk wyznaczyli w każdym zborze starszych, w i tych poruczyli ich panów, którego uwierzyli. Okay. A, tak a ja jakim? mam tak. A gdy z ich udziałem wybrali im po zgromadzeniach prezbiterów, pomodliwszy się z postami, przedstawili ich Panu, któremu zaufali. Mhm. No, i jaka tutaj rozbieżność? Nie, nie ale, podobnie jest ale wszystko no. się sprowadza do tego, tu że tutaj. już byli wyznaczeni, już byli natchnieni Duchem Świętym i przygotowani do pełnienia tej roli. Okej, okay, ale spójrzmy na tą, tu mamy składanie spójrzmy na tą różnicę. Okay? Rąk. Które jest składanie rąk, Okej, okay. tak, ponieważ tutaj to wyrażenie właśnie z tymi... Y, y, składaniem rąk jest y, dwuznaczne. Tak. Tego nie można dosłownie. Jeszcze raz przeczytajmy te trzy, te trzy, jak tam to jest ujęte w tych trzech przykładach. No, yy, A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, którego uwierzyli. Mm -hmm. To jest to samo, a to samo. Okay. To nie nie a tutaj z ich udziału wybrali im po zgromadzeniu no. prezbiterów, pomodliwszy mm -hmm. się z postami, przedstawili ich Panu, któremu zaufali. Czyli nie ma w mm -hmm. ogóle tego wkładania rąk. Nie, nie ma. Okay, to zaraz to sprawdzimy, no. jak to jest tutaj formyjane. Myślę, czy u udziałem wybrali prezbiterów. Pomocy, 20, to tak. pomocy, Panu, A w tym, Pan, w tym mieście no? głosili Ewangelię i no. uzyskiwali wielu uczniów. Werset 23. Werset 23. 23. 23. 23. 23. 23. Mm. 23. Mm. Ten masków. To znaczy tam 23 Ale wyprzez podniesienie rąk wybrali po gromadzeniach starszych, pomodliwszy się z postami powierzyli się brali, panu, tam, tak, które Tutaj jest takie greckie słowo, które jest złożeniem kilku słów i to słowo dosłownie oznacza wyciągnąć ręce. I teraz może oznaczać dwie rzeczy może oznaczać, że oni wyciągnęli ręce na nimi w mobilie, albo wyciągnęli ręce w głosowaniu jedno i drugie jest możliwe w tłumaczeniu ja tutaj pan tak, ja to kiedy, kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych. polecieli ich Panu, którego wierzyli ręka wyciągnięta może oznaczać głosowanie tak nawet pisze, Poprzez wyciągnięcie. A dlaczego tak jest napisane? Wybór za zgodą zgromadzenia. Wyznaczenie bez odwołania się do wyboru. Do tego samego. Wybór w siedmiu. To wskazało zgromadzenie, a ustanowili apostołowie. Tak, nie, nie możemy wykluczyć, że była tutaj jakaś forma no, starszych y, wyciągnięcia to, to rąk, co wcale nie oznacza, że to były demokratyczne to było... wybory, nie. że teraz kto, większość to bardziej mogło oznaczać, że przedstawili tych braci zborowi. I przez podniesienie rąk oni jakby aklamowali, że zgadzają się. No, ale po prostu przez podniesienie rąk jakby wyrażali zgodę na ustanowienie ich starszych. Nie wiemy, tak naprawdę ten, ten wiersz jest wieloznaczny. Tak jak mówię, to słowo może oznaczać wyciągnięcie rąk nad nimi w modlitwie. Tak można tłumaczyć. Niektóre tłumaczenia tak to oddają, że wyznaczyli ich przez nałożenie rąk. No, I to na przykład potwierdza to, co Paweł mówi do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł mówi o nim, że jemu został udzielony dar przez nałożenie rąk. W innym miejscu też używa tego sformułowania do Tymoteusza, gdzie mówi o nałożeniu rąk starszych na niego. Ale to samo słówko jest co tutaj? Myślę, że tak, możemy bo to może stwierdzić. też oznaczać to głosowanie, bo w tej yy, sytuacji No, no nie tylko nie właśnie co. Cóż miałoby, w jakim, w jakim wymiarze miałoby się odbyć to głosowanie? Tak? Bo widzimy, że Bóg nigdy nie posługiwał się głosem większości. O to mi chodzi, że jakby nie widzimy w Biblii jakiego, jakiego, takiej koncepcji demokratycznej, żeby Bóg wyznaczał jakichś ludzi na zasadzie większości. Bardzo często Bóg wybierał tych, którzy byli w mniejszości i którzy raczej, jak wybierał proroków sobie, jak wybierał Mojżesza, to nie byli ludzie, którzy mieli poparcie większości. To byli ludzie, którzy raczej znosili sprzeciwy większości. Więc jakby ta koncepcja demokratycznych wyborów w Kościele nie wydaje się mieć silnego biblijnego poparcia. Natomiast pewien, pewien rodzaj poparcia, większości, czy nawet niekoniecznie większości, może nawet wszystkich, mógł mieć miejsce. Czyli ktoś mógł być taki postawiony i mogło pa paść pytanie, bo nie wiemy, tutaj są to domysły, tak? mogło paść pytanie, czy ten człowiek nie stoi pod jakimkolwiek zarzutem. Czy ten człowiek spełnia biblijne wymagania. My tak robimy w Boże, Kiedy załóżmy, mielibyśmy wybierać starszych, Swego czasu, jak jeszcze nas było mało, to takżeśmy to robili. Tutaj teraz też byśmy podobnie robili. Stawilibyśmy takich ludzi przed zborem, gdybyśmy chcieli kolejnych starszych i zapytalibyśmy zboru, czy ktokolwiek jest przeciwny, żeby ten brat stanowił, sprawował służbę starszego. Jeśli byłby choćby jeden głos przeciwny i byłby uzasadniony, to nie moglibyśmy wybrać takiego człowieka. Załóżmy, że jego własna żona powiedziałaby, nie, nie, ja jestem przeciwna, bo to ojco nie spełnia warunków ojca, męża, no to nie możemy go ustanowić, choćby wszyscy byli za. Więc nie kierujemy się większością, no. natomiast możemy poprosić zbór o wyrażenie woli. czy gdybyśmy chcieli kogoś wyłączyć ze zboru, taką osobę też postawilibyśmy przed zborem i zapytali zbór, czy zbór... Wiedząc o tym, co ta osoba robi, jak postępuje, dlaczego chcemy ją wyłączyć, czy zbór jest zgodny, żeby wyłączyć. Jeśli ktoś byłby przeciwny wyłączeniu tej osoby, to byśmy rozmawiali o tym. Z tą osobą również. Chcielibyśmy usłyszeć, bo być może jest coś, czego nie wiemy. Być może jest coś, o czym jedna osoba czy dwie osoby tylko wiedzą. Dlatego moim zdaniem w tym sensie to podniesienie rąk może wyrażać jakąś wychodna aprobaty może wyrażać jakąś formę zgody na to. Ale mówię, nie jest to jednoznaczne. Więc tutaj musimy jakby wziąć pod uwagę jedno i drugie. Że jest jakaś forma aprobaty zboru, a z drugiej strony jest też forma nałożenia rąk przez apostołów, bo widzimy, że oni to praktykowali. Często praktykowali nakładanie rąk, jeśli chodzi o wyznaczanie. I to też Paweł zaleca Tymuteuszowi i przestrzega go, żeby pochopnie nie nakładał na nikogo rąk. I to mówi w kontekście wyznaczania starszych. Nie mówi tego w kontekście modlitwy czy czegokolwiek innego. O uzdrowieniach, niektórzy się boją, żeby ktoś na nich rąk nie położył niewłaściwy. I to jest słuszna obawa w niektórych przypadkach, ale nie o tym Paweł mówi. Paweł mówi o pochopnym nakładaniu rąk na starszych, żeby pochopnie nie wybrać kogoś, kto nie jest odpowiednią osobą do sprawowania tego urzędu. I tutaj jakby mamy tę Biblinę. W liście do hebrajczyków też czytamy podstawy nauki o chrztach, o nakładaniu rąk. To były podstawy nauki apostolskiej. Nauka o nakładaniu rąk. Więc widzimy, że to nakładanie rąk odbywało się w różnych kontekstach w I Kościele i dzisiaj też odbywa się w różnych kontekstach. Więc tutaj myślę, że też możemy założyć że tak się to odbyło, że to wyrażenie tutaj ustanowili ich w niektórych przekładach przez nałożenie rąk jest rozwinięciem tej myśli, która jest w tym słowie. To jest możliwe tłumaczenie, ale jest też możliwe ustanowili ich przez podniesienia. Jedno i drugie jest możliwe. Nie jest to jednoznaczne. To, a to nakładanie rąk wychodzi. Tak, Nie wiem, czy się z tego wywodzi, ale z pewnością jest jakieś powiązanie. Czy to już praca, ale jest to taki zwyczaj, czy. czy... Co ja, to znaczy, wszystko, co jest w pierwszym kościele, ma charakter żydowski. Od, jakby tutaj wiele rzeczy jest kontynuacją tego, co było w Starym Testamencie, tyle że. Znaczenie czasami się zmienia. Bowiem, Z Panem, Bogiem, Panem. Bogiem. Bogiem. Do zobaczenia. W niedzielę o godzinie 10.30 zaczynamy. 9.30. A o 9.30 już się schodzimy. O, bo... Z Panem Bogiem. Z I Bogiem. Tutaj Adam mówi właśnie o, tej, o tym powiązaniu Nakładania rąk w Starym Testamencie, hmm. gdzie widzimy patriarchów, którzy błogosławią swych synów. Hmm. Mamy przykład tego, hmm, jakby się nazywał, tego kapłana, który błogosławił Abrahama po zwycięstwie. Hmm. Melchisedek błogosławił Abrahama, chociaż tam nie czytamy o nakładaniu rąk, tam czytamy, że go błogosławił, więc nie jest to jednoznaczne, jak, jak to, że tak powiem, technicznie wyglądało. Więc tak, kapłani też byli ordynowani, tam, tam były te aspekty nakładania rąk. Więc... No, i jest to jakiś, jakaś kontynuacja tego, tego właśnie wyraźnego, publicznego oznajmienia, mm -hmm. że to są ci bracia starsi, którzy, którzy tutaj będą zarządzali, czy, czy usługiwali bardziej w tych zborach. I, i tutaj no, jest to, myślę, zawsze właśnie wyzwanie dla kościoła, żeby yy, no, właściwi ludzie prowadzili Kościół i żeby ci ludzie, którzy prowadzą no zbór, też nie byli e, samowolni. Nie byli e, w, taki, w Żeby to się nie przerodziło w jakąś formę no, takich samowolnych rządów. Tak, tak tu jest, jest to wielkie wyzwanie dla Kościoła, by otaczać tych ludzi szacunkiem, miłością, poddaniem się im w jakimś aspekcie, bo o tym, że mamy być poddani tym, którzy nas prowadzą, starszym, a jednocześnie to nie może być ślepa lojalność. To nie może hmm. być tak, że już nie wolno sprzeciwić się. Nie można zakwestionować, nie można zadać nie, nie, niewygodnych pytań. pytań. Myślę, że nie można dopuścić do takiego stanu, w którym starsi stają się nietykalni i stają się niepodważalni w swoich działaniach. To jest, myślę, bardzo niebezpieczne miejsce zarówno dla starszych, jak i dla zboru. To po prostu żadnemu człowiekowi nie powinniśmy dać takiej swego rodzaju władzy. Po prostu tutaj nie ma mowy o władzy. Od tego musimy zacząć. To jest służba. To jest służba, a nie władza. Władzę w Kościele ma tylko Pan Jezus Chrystus. I to musimy mocno podkreślać, bo kiedy od tego odstąpimy, to niestety rodzi się hierarchia, rodzi się e, no, odstępstwo. Oddalanie się od Chrystusa pokusa po prostu. Pokusa dla tych ludzi, którzy sprawują te stanowiska. I niestety korupcja. Chodzi korupcja wynikająca z ludzkiej słabości. Mm. Ty jesteś mniejszy, Ty jesteś taki, ja jestem taki. To jest właśnie to wielkie niebezpieczeństwo hierarchizacji. Mm. Pan Jezus mówi przecież w objawieniu prawda? Czy tak, prawda? No, to gdzieś to słowo zawiera w sobie władzę nad ludźmi. I tego Pan Jezus nienawidzi. I widzimy tę naukę apostolską. mówię Cała nauka apostolska jest nauką braterstwa, wspólnotowości, nie hierarchii władzy. Tam w ogóle nie ma takich koncepcji hierarchii. Jest zawsze koncepcja służby. Paweł o sobie cały czas mówi jako niewolniku Chrystusa i jako tym, który służy innym uniżając się do wszystkich, żeby wszystkich pozyskać. On nigdy nie zajmuje pozycji władzy i narzucania. Chociaż mówi, że jako apostoł Chrystusa ma autorytet Chrystusowy, więc to nie jest tak, że on jest pozbawiony autorytetu. Tutaj musimy odróżniać autorytet od sprawowania arbitralnej władzy. Bóg daje pewnym ludziom autorytet, duchowy autorytet, który się wiąże z takim właściwym zajmowaniem pewnego stanowiska też w Kościele. Stanowiska nie, mówię jako urzędu jakiegoś stanowiska, w sensie wyższego stołka, nie o to chodzi, tylko stanowiska autorytetu, że pewni ludzie wypowiadają się z Bożym autorytetem. I my to rozpoznajemy, jako bracia, siostry, rozpoznajemy, że ci ludzie mają duchowy autorytet i że ich zrozumienie, ich stanowisko często odzwierciedla, prowadzenie Ducha Świętego więc tutaj myślę, że jest taka naturalna tak jak Pan Jezus no, Pan Jezus mówi ja myję wam nogi, jestem jak najmniejszy wśród was, ale oni wiedzieli, że On jest ich Panem prawda? On mówi ja jestem waszym Panem i nauczycielem ale jestem pośród was jak najmniejszy sługa i wielokrotnie Pan Jezus w ten sposób się zachowywał że nie czekał, aż oni coś zrobią usłużą Jemu, tylko On im usługiwał prawda? I do tego jesteśmy wzywani że Bóg daje nam pewien autorytet, daje nam pewne obdarowanie, ale nie po to, żeby się wywyższać. Nie po to, żeby teraz innych na innych skóry patrzeć i traktować ich jako głupszych, mniejszych i słabszych. Absolutnie wręcz mamy się do tych najniższych uniżać, jeśli chcemy być wielcy. Tak? Pan Jezus powiedział, ten jest największy, kto jest najmniejszy, kto, się, kto jest największym sługą wśród was. Ten, ten mówi, jest, jest największy, więc to musimy rozumieć. Pokora na pierwszym miejscu. Tak, pokora, umierzenie, tak. szacunek wobec innych i, i usługiwanie. Więc tak, Tacy ludzie wierzą w wybrani. Tak mi się przypomniało, jak Piotr mówi do Jezusa, że nie przyjdzie to na niego. To on tu jakby się postawił tak właśnie no. gdzieś już nie na własne, nie na właściwym miejscu. Tak, tak. Bo Jezus za to zgadzał. No zaczął go napominać wręcz, czy tam. To, z... Ta, to co Pan Jezus to nie powiedział, ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduje mój kościół, to chyba mu troszeczkę uderzyło, że za to wziął i no. Teraz zaczął go. Pouczać. Tak. To jest To, jest to przede wszystkim był człowiekiem, nie? Tak, Dlatego <grym> nie ma co się nawet dziwić. To tak, tak, Kiedy Bóg nam się posłuży, mhm. kiedy Bóg nas użyje, szatan od razu nas kusi tak. do Od razu no, tak? czujemy się, o, no. ale żeśmy tutaj no. się wykazali, nie? ale tutaj Pan mną się posłuży, i zaraz zaczynamy myśleć, że jesteśmy nieodamokim. A to nie, że my jesteśmy kimś, tylko, że On łaskawie zechciał się nami tak. posłużyć. I musimy to pamiętać. a sobie to ciągle wbijać do głowy, żeby po prostu nie pozwolić. Pysze! Hmm. Podnieś się, bo to jest nasza pierwsza pokusa. Pycha. Panie, pomóż to mi to ogarnąć po prostu. Sprawę, tak, dokładnie. Tak. Przed tym jesteśmy wielokrotnie, wielokrotnie przestrzegani. Więc tutaj patrzymy na to, widzimy jakiś właśnie porządek w tym pierwszym kościele. Oni od razu, zobaczcie, jakoś te zbory powstające zachęcają, przestrzegają przed nadchodzącymi uciskami, cierpieniami, doświadczeniami i ustanawiają starszych w modlitwie z postem, co też nam pokazuje, że szukali tutaj też takiego prowadzenia ducha, o czym mówiliśmy, że czasami Duch Święty wprost mówił, nie zawsze, ale ta modlitwa i post pokazuje, mhm. że oni byli świadomi, że potrzebują tutaj Bożego poprowadzenia, Bożej mądrości w tych decyzjach. Kogoś, tak, kto myślę... umocni po prostu tę wiarę. Tak, więc to też jest nam e... myślę dane jako taka wskazówka, byśmy w... kiedy stoją przed nami ważne decyzje, poświęcili czas na modlitwę. Czasami poświęcili czas na post. Odstawili te inne rzeczy, żeby modlić się i pytać się Boga i prosić Go o Jego prowadzenie, światło, objawienie, utwierdzenie nas, że to, co planujemy, jest rzeczywiście Jego zamysłem. Że to nie jest nasz wymysł, nasze pragnienie, tylko faktycznie jest to Jego wola. No i tutaj też czytamy, że właśnie tych starszych powierzyli Panu, w którego oni uwierzyli, to słowo powierzyli może oznaczać duszę uczniów z początku 22 wiersza, albo może oznaczać tych starszych, których wybrali. Myślę, że jednych i drugich, bo jedni i drudzy potrzebują być powierzeni Panu. Wszyscy powinniśmy być powierzeni temu, któremu uwierzyliśmy. I czytamy, że wrócili, przechodząc przez te inne miejsca, powrócili do Antiochii, gdzie zostali oddani Bożej łasce ku temu dziełu, które wypełnili. Teraz, gdy wrócili tam, zobaczcie, zgromadzili cały zbór i opowiedzieli, oznajmili, jak wiele Bóg przez nich uczynił. Czyli dzielili się ze zborem w Antiochii. Czekaj, się ja tak, Tak. <laughs> tym, tym, co przeżyli. Tym, czego mm -hmm. doświadczyli. Tak? Tym, jak Bóg cudownie się nimi posłużył i jak otworzył poganą drzwiarę. Mm -hmm. I czytamy, że sporo Czyli czasu z, uczniami z czas nimi jeszcze mm -hmm. spędzili. Więc yy, dalej... Tam, tak jak wcześniej, trwali w modlitwie, trwali w rozważaniu słowa w społeczności, w służbie pańskiej. Myślę, że tutaj, patrząc szczególnie na te wiersze: 21, 22, 23. Widzimy taki prosty wzorzec społeczności Kościoła. Mamy głoszenie dobrej nowiny. Potem mamy utwierdzanie duszy my, my, my. uczniów, tych, którzy uwierzyli. Zachęcanie, aby trwali w wierze. Przestrzeganie i zapowiadanie ucisków. My, my trudności, zmagań, myślę, że tego czasami nam brakuje w takim sensie, że nie, nie, nie, nie, nie chcemy wystraszyć, nie chcemy zniechęcić ludzi, którzy się nawracają i tak chcemy im troszeczkę tak pokazać, że wszystko będzie super, hiper. Myślę, że im starsi jesteśmy, to tym mniej mamy takiej wizji. Jesteśmy świadomi tych różnych trudności, zmagań i, i jakoś odważniej o tym mm. mówimy ale myślę, że jest to ważne, że trzeba tych ludzi, którzy świeżo przychodzą do Pana, przestrzec, że nie będzie łatwo. Że nie zawsze wszystko będzie super się układało, ale że będą uciski, będą problemy, będą prześladowania, będzie wrogość. To jest potrzebne, by to rozumieć, też wiedzieć, jak, się, jak, jak wobec tego się zachować. Bo często, hmm. kiedy tego nie wiemy, to w niewłaściwy sposób reagujemy. Ja wiem, że mi tego brakowało na początku. Jak ja się nawróciłem, to niestety miałem taką wizję, że wszystko będzie, wiecie, super, hiper i nie spodziewałem się przeciwności. I kiedy te przeciwności przyszły, to wiem, że na początku nie bardzo umiałem sobie z tym poradzić. Kiedy moja mama mnie chciała z domu wyrzucić i no, nie wiedziałem, czy skończę szkołę, to wiem, że wtedy się podłamałem. Był taki moment takiego płaczu i takiego właśnie jakiegoś... Pytania się, dlaczego Pani? Ja nie rozumiem, co się dzieje. Myślałem, że teraz mama się ucieszy, w yy, yy, szkole no, będę dobrym uczniem, wszystko będzie dobrze. A to nagle zaczęło mi się wszystko walić pod nogami. Nie? nie wiedziałem, czy w ogóle byłem gotów iść pracować w kopalni. Nie? Chciałem zerwać ze szkoły i pójść pracować do kopalni. No, taki byłem właśnie nieprzygotowany. Nie, nie miałem tego myślenia, że, że to są normalne rzeczy, że. Teraz trzeba stawić temu czoła i trzeba to zmieścić w pokorze i, i nie dziwić się, nie? Tylko jakieś takie radykalne kroki chciałem. Dzwonek. Ktoś no, to to ktoś może dzwonił? No, tak tak tak tak tak. może ktoś dzwoni. No nie, tak. Tak, to, tak tak, to, tak. Dawało, to ktoś może ktoś to, to no, to no, nie. No, nie. No, Tak dzwonił. Nie ma nikogo? Nie ma. Nie. A weź naciśnij. Nie działa, co, nie? No, nie. No, no, to. nie? To jakiś zaczyna. taki elektryczny impuls. No, no, no Ja miałam też taką sytuację, teraz po nawróceniu, różne takie rzeczy się działy i tak opowiedziałam, no, właśnie na grupie domowej, i jedna z już tak pełni i mówi, a czego Ty się spodziewałaś? Jesteśmy żołnierzami Chrystusa. Hmm. No, no, nie, nie. no nie. Ja się niestety nie spodziewałem i to było dla mnie takim bolesnym ciosem i no, takim rozczarowaniem w pewnym sensie, bo właśnie miałem taką wizję, że wszystko będzie. Nie to, że ktoś mi to obiecał, ale ktoś tak sam sobie to chyba ukształtowałem. Może słyszałem jakieś inne świadectwa, wiecie, ludzi, którzy się nawrócili od razu, takie wspaniałości mówili, że w ich życiu się wydarzyły. Jakoś tak się nastawiłem. I, i przez to, że no brakowało takiego przygotowania do tego zderzenia się z tą rzeczywistością, która też w dużej mierze była wynikiem mojej nadgorliwości i mojego też niewłaściwego podejścia, nie? bo zamiast zacząć żyć nowym życiem, to ja dużo mówiłem, dużo słów było, a mało jeszcze... No tak, to się wylewało, ale to było takim to nie miało pokrycia jeszcze w jakimś moim świadectwie życia. Dopiero później po latach moja mama zmieniła stosunek do mnie i tak dalej, ale to zajęło parę lat. Kiedy ona widziała, że faktycznie mi nie odbiła szajba i że nie trafiłem do jakiejś sekty, tylko że rzeczywiście moje życie się zmieniło. a to zajęło ileś lat. Zanim ona gdzieś tam obserwując zaczęła gdzieś tam powoli no, otwierać się na jakąś rozmowę, na jakieś tam Przyjęcie, że, że ok, że to jest moja jakaś tam to W Starym decyzja, w Testamencie tak? tak właśnie, tak jak mówisz, tak, tak jak oczekiwałeś, tak jak mm, myślałeś, że wszystko pójdzie tak z płatka, tak, tak, e, tak mm, wszystko będzie ok. To, to, to, to myślę, że tak w Starym Testamencie. Że Ale Bóg, też tak nie było. Bóg... Że tak Bóg od... Obiecują Bóg obiecywał ich błogosławić bez tak, miary, ale to nie oznaczało, że nie będą mieli przeciwności. Jak wchodzili do Ziemi obiecanej, no to wchodzili właśnie do tego miejsca, gdzie mleko i miód, hmm. ale poprzez walki, poprzez gigantów, wielkie miasta i, i boje. Więc nawet wtedy to też nie było tak, że Bóg im obiecywał tylko błogosławieństwo bez ucisku uciski zawsze były. I one, to błogosławieństwo było w pośród ucisków. Od samego początku. Jakoś tak w psalmach tego nie widać. Więc... O, o, nie. To które ty psalmy? <śmiech> Większość psalmów to jest właśnie biadolenie. Tak, tak. że nie jest ciężko. Się, było nie, Ale... Że nie jest tak ciężko, jak <śmiech> długo jeszcze. <śmiech> <śmiech> Także nie, nie. To, to jest właśnie doświadczeniem wszystkich świętych, Zarówno Starego i Nowego Testamentu są liczne cierpienia. Jakub, kiedy stoi przed Faraonem, mówi, moje życie było długie i pełne kłopotów. Pełne kłopotów, mówi, pełne cierpienia. Także y, ci patriarchowie, no, nie, nie było im lekko. Nie, nie. Ale Bóg ich błogosławił. I, I to Boże błogosławieństwo było ich udziałem i jest też naszym udziałem w Chrystusie. Czytamy, że jesteśmy dziedzicami wszelkiego błogosławieństwa niebios. Więc ono jest naszym udziałem, co nie oznacza, że wszystko nam się dobrze układa. Cierpimy, zmagamy no się, jest, jest chorujemy. Tak, Przechodzimy tak jak nasz Pan ono przez różnego rodzaju... Tak. Dokładnie. Więc tutaj myślę, że ta nauka apostolska tutaj jest dla nas wzorem, że tak samo powinniśmy nauczać, zachęcać, utwierdzać i przestrzegać przed tym, co będzie trudne, co będzie ciężkie i jednocześnie widzimy też jakąś właśnie taką no, zdrową, zdrowe zorganizowanie tych zborów poprzez wyznaczenie Starszy. tych starszych. Jakichś braci, którzy mieli przewodzić, którzy mieli służyć i być wzorem dla, dla reszty. Tak chciałem nawiązać, mówiłeś o o Żydach, o ich wędrówce kananiom i to, co cierpieli, to przez swoje nieposłuszeństwo. Cała ta, ta tak, wędrówka tak, przez pustynię tak. to było szereg niepustach i Bóg ich karał. Tak. Chociaż już na samym początku Bóg ich doświadczał, tak, bo wyszli, przeszli przez morze, tak. tam tańczyli, tak. śpiewali i zaraz doszli do gorzkiej wody, nie? Więc Bóg ich od samego początku doświadczał tymi właśnie trudnościami. Tak. Za chwilę Amalekici nadciągnęli. Nie? Więc tutaj niby było blisko, ale ten, ten niewielki już odcinek już był naznaczony różnymi doświadczeniami, już jakimiś trudnościami. Tak? Więc znowu to Boże błogosławieństwo im towarzyszyło, ale Bóg ich wystawiał na próby. Bóg ich doświadczał w bolesny sposób, bo jak na pustyni nie ma co pić, no to nie jest lekko, nie? <grymne> jak u nas nie ma co pić, to ciężko, nie, a co dopiero na pustyni, jak masz gorąco i faktycznie, więc oni od razu, strach ich ogarnął, pomimo słup ognia i obłoku, widać było, że to nie pomagało im za bardzo w takim pełnym zaufaniu Bogu, więc te doświadczenia się pojawiały i później, nie tak jak mówisz, w dużej mierze były wynikiem ich nieposłuszeństwa, kiedy dotarli do kanału i zamiast wejść się zbuntowali i chcieli wracać. Nie? Tu jest problem. Tutaj największy był ich grzech, że nie uwierzyli tym dobrym Bożym obietnicom i chcieli się wycofać i Mojżesza zabić. Nie? To był, to był poważny błąd. To był poważny tak, błąd. Tak. Nie zaufali, tylko na swoim rozumieniu polegali swoim Dobrze, że się święci. Się to co, przejdźmy dalej do 15 rozdziału. Gdzie z jednej strony się radowali, opowiadali o tych wielkich rzeczach, które Bóg dokonał. jeszcze A z drugiej strony, zaraz zobaczymy. Pojawiły się nowe problemy. Niemały zatarg. Z Judei przybyli jacyś ludzie, czyli to bracia, to, to nie, są, nie są jacyś bracia tak naprawdę, którzy nauczali braci, jeśli nie dacie się obrzezać według zwyczaju Mojżesza, nie możecie zostać zbawieni. Zobaczcie, jakie poważne poważne nauczanie. Czyli przybyli jacyś ludzie z Judei i nauczali braci. Czyli to musieli być jacyś ludzie, no raczej nie z zewnątrz, bo jakże bracia byliby nauczani przez ludzi z zewnątrz. To byli jacyś, którzy się mienili chrześcijanami, uczniami Chrystusa. A jednak widząc tych pogan, bo tutaj przychodzą do Antiochii do pogan, twierdzą, że ci poganie muszą się obrzezać. Nie dostąpią zbawienia. Bo nawet jeśli muszą. się nie obrzeżą, to nie mogą zostać zbawieni. Mm -hmm. I zobaczcie na przestrzeni wieków, ile różnych rzeczy w różnych czasach ludzie wymyślali i wymyślają, twierdząc, że jak coś zrobisz, albo jak czegoś nie zrobisz, to nie możesz zostać zbawieni. zbawiony. Nie, ale po prostu, no, to jest Cały czas. Jakieś, jakieś, jak, jakieś działania. Tak, jakieś uczynki, tak. jakieś rzeczy, czy to biblijne, czy też pozabiblijne, bo wiele jest pozabiblijnych rzeczy. No niedawno mieliśmy no. całą tą aferę covidową, tak? I zobaczcie, ile w tym covidzie powstało nauk na temat tego, co się stanie z twoją duszą, jak przyjmiesz szczepionkę albo nie przyjmiesz szczepionki. Bo to w różnych zborach, w niektórych zborach wiecie, kazali się szczepić, a w innych zakazywali się szczepić i nazywali to przyjęciem znamienia bestii i tak dalej, i tak dalej. I jakby zamykali lub otwierali drogę do zbawienia ludziom przez to, co ludzie zrobią ze szczepionką. czy Jak podejdą do maseczek, czy innych rzeczy. Niektórzy no, podchodzili do tego bardzo dogmatycznie. To wiecie, stało się to pewną formą deklaracji wiary. I do dzisiaj niektórzy się z tego nie wycofują. Niektórzy do dzisiaj dalej uparcie brną, e, brną w, takim, w takiej narracji. W że to, czy bardzo, wiary, co no. zupełnie nie da się tego biblijnie obronić, jest dla nich wymiarem, czy mają do czynienia z bratem, czy nie, czy z jakimś odstępcą. Także to jest tragiczne. I, i, i, i, I pomimo tego, no, że już troszeczkę dzięki Bogu to odstąpiło, nie wiemy na jak długo, no nie wiemy, co nas czeka. Natomiast to nam pokazało, jak łatwo jest w Kościele zachwiać te fundamenty naszego zbawienia, naszego braterstwa, naszej wspólnoty. Wielu, wielu zborów się podzieliło właśnie na gruncie zakładania i niezakładania maseczek spotykania się i niespotykania się na W Różnych tego typu rzeczach one rozwijają jedność Kościoła. I to mi pokazuje, jak, na jakich słabych fundamentach było to zbudowane w wielu przypadkach, że ludzie dali się ponieść tym jakimś naukom, tym, tym jakimś, nauką, tym jakimś e, interpretacjom i, i, i ludziom, którzy z taką właśnie pasją, jak ci tutaj, twierdzili, że jak to zrobicie, czy jak tego nie zrobicie, to nie będziecie zbawieni. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest tragiczne. Piekła jest. tak. Więc tutaj widzimy, że Paweł i Barnaba no, mocno się sprzeciwili. Czytamy, że nie słuchali tego wzruszałmi z ramionami, tylko czytamy, że powstał zatar i niemały spór między Pawłem i Barnabą, a tamtynie. Czyli tutaj Ci dwaj wyraźnie się przeciwstawili. Wyraźnie się sprzeciwili. Spokojnie. Z Panem Bogiem, I, z I co? I wyznaczono, aby Paweł i Barnaba i niektórzy inni poszli z nimi, czyli z tymi, którzy przyszli, tak? Do apostołów i do starszych do Jerozolimy z powodu tego sporu. Czyli zobaczcie, nie byli w stanie taki autorytet jak Paz, jak Barnaba, nie byli w stanie rozwiązać tego lokalnie. To nam pokazuje, że czasami potrzebujemy pomocy innych braci, innych jakiś bardziej dojrzałych. Tak tutaj odwołali się do autorytetu apostołów, żeby oni wypowiedzieli się w tej sprawie. Czyli ci przyszli z Jerozolimy, to wie, czy nie powoływali się na apostołów, skoro przyszli z Jerozolimy, niewykluczone, że twierdzili, że Piotr tak naucza, że, że inni tak nauczają, bo tamci nadal byli Żydami i obrzezywali się i nie mieli problemu z obrzezywaniem innych Żydów, więc mogli takie wnioski wyciągać, że tutaj, skoro oni obrzezują tam w bo tam sami Żydzi i prozelici, no to Ci tutaj też to powinni robić. Jakby warunki były inne, to byli poganie generalnie. Więc... No, ale jeszcze to nie było, to wszystko było nowe. Nie? Tutaj nie no. było jeszcze jakichś takich powszechnych zasad. Paweł ewidentnie głosił Ewangelię i głosił zbawienie tylko w Chrystusie, tylko przez wiarę Chrystusa, bez obrzezywania się, bez przestrzegania szabatów i tym, obchodzenia wszystkich żydowskich świąt itd., tak czy tam ceremonii. Tego nie było. On głosił Chrystusa, jak mówi, tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc jak widzimy Pawła zwiastującego, on nigdzie nie głosi żadnych żydowskich zwyczajów. Nigdzie. On wszędzie głosi opamiętanie i wiarę w Chrystusa. To jest wszystko, co czytaliśmy do tej pory w jego kazaniach. Gdziekolwiek mamy jego wypowiedzi, to tam jest tylko Chrystus. Nic więcej. Amen. Odwrócenie się od grzechu, odwrócenie się od bezbożności, i przyjęcie Chrystusa jako Pana i życie w Nim jako Panu. To jest cała Jego poselstwo. I to oczywiście jest wielka, wielkie poselstwo, bo tam w tym nauczaniu później widzimy, co to znaczy, tak? że kto kłamie, niech, niech przestanie kłamać, kto kradnie, niech przestanie kraść, mamy miłować swoje żony, żony mają poważać mężów itd. Tak tak to wszystko jest częścią tego nauczania apostolskiego, to jest posłuszeństwo Chrystusowi. Ale tam nie ma kontynuacji żydowskich obrzędów. Nie ma tego. Więc tutaj ci ludzie ewidentnie no, głosili coś, co nie było nauką apostolską. Chociaż jak widać później tam w dalszej części tego rozdziału nie było to takie proste. Nie było to takie jednoznaczne. Przez długi czas dyskutowali. Więc wyprawieni przez zbór przeszli przez Fenicję i przez Samarię opowiadając szczegółowo o nawróceniu Pogan. Czyli znowu dzielili się tymi świadectwami Bożego działania, zbawienia wśród Pogan. Opowiadali właśnie w Fenicji, w Samarii, sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. I tak powinno być też z nami, nie? że jak słyszymy o zbawieniu, to powinniśmy się radować z całym niebem. Nie? To jest coś dziwnego, kiedy chrześcijanie się nie cieszą że ktoś się nawrócił, że ktoś został zbawiony, że Ewangelia gdzieś tam, To jest nienormalne, nie? że ktoś się tym nudzi słuchać świadectw o, o, o zbawieniu czy Bożym działaniu. Ja myślę, że każdy odrodzony człowiek to jest podekscytowany. Za każdym razem. Ile razy byśmy nie słyszeli jakieś świadectwa, to nas to do głębi porusza. Cieszymy się, radujemy, że kolejna dusza została zbawiona. Więc tutaj też widzimy tam wielka radość wśród wszystkich braci. I gdy przyszli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór i przez apostołów i starszych i opowiedzieli znowu, opowiedzieli to, co Bóg przez nich uczynił. Lecz, zobaczcie, kto to był ci niektórzy ludzie, lecz powstali niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli. Czyli to są byli faryzeusze. To są właśnie ci byli, gorliwi faryzeusze, którzy uwierzyli w Chrystusa, ale nadal mają te koncepcje faryzejskie w swoich głowach. Czyli to jest wyzwanie, że człowiek się nawraca i nie od razu wszystko mu się zmienia. Wiele rzeczy wymaga lat czasami. Zanim zaczniemy rozumieć, że to nie ten droga. Ci myślę, ludzie się nawrócili. nie Duchem Świętym. Myślę, że też znaczenie miało to, że ci jakby pracowali ta grupa w terenie, oni tak. widzieli na tak. osobiście, co tam tak. się działo, jakie były te nawrócenia tak. i tak daleka sytuacja, mhm. oni byliby rozumieni, zamknięci jakby w swoim w tym świadku żydowskim. Tak. Dokładnie. Tak. A tak jak dzisiaj jest, jak wychodzą niektórzy ze Światków jechały. No bo nie słychać po rozmowie, że... Oczywiście, wyszli. że świata, słychać. No, no, no to Polik wyjdzie i też. Tak, tak. Ja pamiętam, ile myśmy nocy spędzili takiego brata w domu, jak się nawróciliśmy, ciągle zadając pytania. Mieliśmy tysiące pytań, bo nie wiedzieliśmy, a jak to, a jak to, a jak to. Człowiek przez te lata przesiąknięty tym rzymskim katolicyzmem, no teraz yy, nie wiedział, co z tym wszystkim robić, tak? A co, a co, a co, z, a co z czyśćcem? A co z, właśnie z modlitwą do świętych? A co z tym? A czy nasz chrzest jest ważny, czy nieważny? A co z bierzmowaniem? A co to? To, to? to wszystko, wiecie, dzisiaj na to patrzę i to dla mnie jest oczywiste. Ale wtedy nie było oczywiste. Wtedy, po tych latach, no przecież, czy to jest w Biblii? Co tam? Chciałem wszystko zobaczyć w Biblii, nie? Więc ten, ten brat siedział z tą Biblią i właśnie tłumaczył na podstawie słowa. Dopiero wtedy, kiedy właśnie patrzyłem, że to jest w Biblii napisane, no to wtedy wiedziałem, że aha, aha, aha, no to tak, to, to jest ta droga Pańska, nie? Ale musiałem to zobaczyć w Biblii. Nie? I, I tak samo tutaj. Oni nie mieli w tym Nowego Testamentu, nie mieli gdzie zajrzeć tak jak my, tylko mieli tych apostołów, którzy chodzili z Chrystusem i którzy wszyscy otrzymali ducha i oni pewnie też otrzymali ducha no nie zakładam, że oni jak się nawrócili to pozostali bez ducha I jak uwierzyli to tam pewnie w Jerozolimie modlili się o nich. kto wie, może nawet w Dzień Pięćdziesiątnicy niektórzy z nich się nawrócili nie, nie wiemy w każdym razie to, że człowiek się nawróci i zostanie napełniony Duchem Świętym nie oznacza, że już wszystko wie, wszystko rozumie i poprawnie myśli w każdej sprawie no, widzimy, że oni mieli tutaj poważne różnice w rozumieniu pewnych rzeczy. Korzenie judaizm utrzymały my potrafili się odwrócić od tego. Tak, dla nich to było oczywiste, że teraz trzeba ich obrzezać, a także nakazać, aby zachowywali prawo Mojżesza, czyli całe Wszystkie prawo święta. chcieli im teraz zaszczepić, obrzezać ich, tak jak my jesteśmy obrzezani, i przestrzegać prawa, tak jak my przestrzegamy prawa. Więc zobaczcie, to jest wielkie wyzwanie nie? dla wczesnego Kościoła. Więc zgromadzili się apostołowie i starsi, aby co? Rozpatrzyć tę sprawę, rozważyć tę sprawę. A gdy doszło do długiej dyskusji, nie wiemy ile to trwało, jak długa była ta dyskusja, ale widać, że to nie było łatwe, że to wcale nie poszło. Tak wiecie, że ktoś stał, apostoł Piotr, czy ktoś inny, od razu wszyscy się zgodzili, tylko była długa dyskusja. Dyskutowali nad tym. Rozważali to. W końcu powstał Piotr i powiedział do nich tak. Mężowie bracia, wy wiecie, że od dawnych dni Bóg pośród nas dokonał wyboru, aby przez moje usta poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Czyli do czego on się odwołuje? Do obrusa z tym dokładnie. jedzeniem. No, dokładnie. Więc mówi, to nie ja sam siebie wybrałem, to nie ja siebie ustanowiłem, to Bóg mnie wybrał. Nie wszyscy o tym wiecie, że to przeze mnie Bóg postanowił tak, zanieść Ewangelię do Boga. Więc tutaj Piotr mówi jako ten, który otrzymał szczególną misję od Boga. I mówi, wy dobrze o tym wiecie że to Bóg mnie wybrał. A Bóg, który zna serca, wydał im, czyli komu? Pogano, tak? Na początku w domu Korneliusza. Wydał im świadectwo. I co? I dał im Ducha Świętego tak, jak i nam. No, dokładnie w ten sam sposób. Oni nie byli obrzezani, nie przestrzegali tych wszystkich ceremonii, zapisanych w prawie mojżeszowym. Tak, Onalnie, przepraszam, nie był prozelitą? Nie czytamy, żeby był prozelitą. Czytamy, no, żeby pomożcie. był poważnym człowiekiem, który A, tak. modlił się i pościł, natomiast nie czytamy, żeby był prozelitą. Piotr zresztą powiedział, że nie wolno mi być z takimi ludźmi jak wy, ale Duch się tym pokazał, więc raczej nie był prozelitą, skoro Piotr Powiedział, że nie, nie może z nimi się spotykać i jadać. Tak. Był uzawany za nieczystego. Bóg właśnie Piotrowi pokazał, że nie ma uważać go za nieczystego, że Bóg to oczyścił. Tak? I tutaj Piotr do tego się odwołuje. Więc to jest niezwykle ważne wydarzenie, które jak widzimy trzykrotnie jest powtórzone, co się wydarzyło w domu Korneliusza. Już dwa razy widzieliśmy, tutaj po raz trzeci Piotr się podwołuje do tego, opowiada, co się stało. Mówi, dał im Ducha Świętego tak jak nam, nie uczynił żadnej, żadnej różnicy między nami, czyli Żydami, a nimi, gdy wiarą czy przez wiarę oczyścił ich serca. Czyli tutaj Piotr wskazuje na to, na czym to wszystko się zasadza na wierze w Chrystusa to przez wiarę w Chrystusa Bóg oczyścił ich serca i udzielił im swego ducha. Teraz więc, dlaczego wystawiacie Boga na próbę? Wkładając, albo inaczej jak, dlaczego kusicie Boga? Tak też to można przełożyć. bo to słowo wystawiać na próbę i kusić to jest to samo słowo w Grece. Dlaczego więc mówi, wystawiacie Boga na próbę? albo Dlaczego kusicie Boga? Wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mieliśmy siły unieść. Czyli o jakim jarzmie mówię? Co to za jarzmo? Uspełnianie tych wszystkich Prawo. Przepisy. Z jednej strony zobaczcie, prawo jest nazywane Czymś dobrym, czymś słodkim, czymś doskonałym, wspaniałym. przewodnikiem do A z drugiej strony, jest nazywane, nazywane służbą śmierci. Nazywane jest jarzmem. Tutaj. Czyli prawo ma jakby dwa oblicza. Z jednej strony, ono jest absolutnie doskonałe i słodkie. Psalm 119. Wychwala prawo Boże pod niebiosa. W każdym wierszu, niemal, bez czterech wierszy czy pięciu, mamy pochwałę dla prawa, dla, dla słowa Bożego, tak? które jest prawem samo w sobie. Więc, yy, oczywiście, to nie jest jedyne miejsce. Widzimy, że prawo jest czymś błogosławionym i potrzebnym człowiekowi, a jednocześnie jest czymś zabójczym dla człowieka. Jest czymś co potępia człowieka. Jest czymś co nazywane jest No, wszyscy jesteśmy grzesznikami z gruntu, tak? Więc jakby w tym sensie. Więc tutaj jest potrzeba naszego właściwego podejścia do prawa. Z jednej strony powinniśmy je postrzegać tak wysoko, jak Pismo je postrzega, jako coś dobrego, coś świętego, coś sprawiedliwego. A z drugiej strony musimy być świadomi, że w zderzeniu z naszą grzesznością to prawo staje się narzędziem śmierci. I nazywane jest jarzmem, którego ludzie nie są w stanie dźwigać. Ponieważ ono nie zbawia, tylko ono zabija. Ono uświadamia człowiekowi grzech i w tym sensie oskarża tak i, i, i prowadzi człowieka do śmierci. Takie w tym kontekście pytania, prawo to rozumiesz co, przykazania czy... Wszystkie te, te tradycje żydowskie, jakieś. Tak, to wszystko jest. Obrzędy, to jest, to jest, wszystko wszystko jest prawo. częścią prawa. Tak. Mhm. Prawo, to prawo było, pojawiera... to jest możliwe, to człowiek spełni. Dokładnie. Pisane, tak. W tym sensie, więc prawo jest objawieniem Bożego charakteru i w dużej mierze prawo jest zapowiedzią Chrystusa. Zawiera w sobie elementy prorocze, które doskonale wypełniły się tylko w Chrystusie. Żaden człowiek nie był w stanie sprostać wymaganiom prawa, tylko Chrystus. On jako jedyny wypełnił to prawo. On jako jedyny ziścił doskonałość tego prawa w sobie. I ofiarowując samego siebie, też nas wykupił spod przekleństwa, które wiązało się z prawem. Więc tutaj ono jest samo w sobie, a nawet, jak widzimy, w dodatku do Chrystusa, jeżeli chcemy dodać do Chrystusa, powiedzieć, że Chrystus nie wystarcza, ale oprócz Chrystusa musimy przestrzegać prawa, to staje się jarzem, staje się zagrożeniem dla człowieka. Więc teraz prawo dla Żydów też musi być w zupełnie inny sposób interpretowane. Żyd nawrócony do Chrystusa już nie powinien postrzegać prawa, jak Żyd przed przyjściem do Chrystusa. To już jest zupełnie inne zrozumienie prawa i o tym list do Hebrajczyków pokazuje nam. List do Żydów, tak? On pokazuje nam, jak Żyd ma rozumieć teraz prawo w świetle ofiary Chrystusa. To już jest zupełnie nowe zrozumienie. List do Hebrajczyków mówi, że to nowe przymierze sprawia, że to stare przestaje być aktualne, przestaje mieć prawo bytu, że jest już, mówi, chyli się upadkowi i jest bliskie zaniku. Więc to nam pokazuje na, na zupełne nasze nowe podejście do prawa. To nie znaczy, że my je skreślamy, że my je odrzucamy, że my je negujemy. Absolutnie nie. Interpretujemy je w świetle Chrystusa. To jest ważne. Żebyśmy nie zrobili tego błędu, że teraz stajemy się anarchistami i jesteśmy bez prawa, bo tak nie jest. Bo nadal mamy prawo, ale to prawo interpretujemy w świetle Chrystusa tego, jego, jego, jego życia, jego ofiary, jego służby arcykapłańskiej i jego nauki, w której wiele rzeczy sprawa nadal widzimy funkcjonują. Tak? Te pewne zasady, które były w prawie, one nadal są przeniesione do nowego przymierza. Więc tutaj nie jest to łatwa kwestia i widzimy, że oni też tutaj się no, zmagali z tym, jaki, więc teraz mają mieć poganie Stosunek do prawa, ile z tego prawa mają robić, ci naciskali, że mają się obrzezać i mają przestrzegać całe prawo Mojżesza. Wszystko, co Mojżesz nakazał. Ci twierdzą, tutaj Piotr i, i wcześniej Paweł Barnaba, mówi, Bóg oczyścił ich serca bez prawa, bez obrzezania. Dał im Ducha Świętego jak nam. Przez wiarę oczyścił ich serca i mówi teraz, narzucając im prawo, kusimy Boga. Co to znaczy? W jakim sensie mieliby kusić Boga, narzucając im prawo? Co tutaj, w jakim sensie byłoby to kuszeniem Boga, czy wystawianiem Boga na próbę przez narzucanie im prawa? No to za, za mało ofiara Chrystusa. Hmm. E, no, to jeszcze coś trzeba? Dodatkowo. Z sensem. Czyli tutaj mamy jakby podważanie tego, że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą świat nie zaleczając innych upadków i grzechów i nie, nie czyni tego na podstawie wypełniania prawa, ale na podstawie wiary. Więc tutaj jest tu, tu jest poważny jakby zarzut wobec w ogóle Ewangelii. Bo właśnie w Ewangelii jest to, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony nie na podstawie uczynków prawa, ale na podstawie wiary w Chrystusa. To jest sednem Ewangelii. I dla jednych to jest głupstwo, dla innych zgorszenie, ale to jest dobra nowina. Dla tych, którzy wierzą, to jest moc Boża, która zmienia człowieka, która zbawia człowieka, która otwiera przed człowiekiem nowe życie. Wiadomo, że uczynki będą wiarygodne. Oczywiście, bo tak? Muszą być. Jak nie ma uczynków, no to. To to To, wiadomo, to, to bardziej, jest wiadomo, wiadomo. Jak to, to Jakie to nawrócenie. Hmm. Więc wiadomo, że owocem Owoce. właśnie tej wiary są dobre uczynki, jest posłuszne Bogu życie. Więc to jest właśnie też zasada, na tym się zasadza Ewangelia. Nie uczynki prowadzące do sprawiedliwości ale darowana sprawiedliwość, która się manifestuje w dobrych uczynkach. Dokładnie. Więc jest tutaj nowe przymierze oparte na dziele Chrystusa, na dziele, którego Bóg dokonuje, które my wiarą przyjmujemy bez żadnych naszych zasług, bez żadnych starań. co nie oznacza, że teraz żyjemy tak, jak żyliśmy. Wtedy jest to zaprzeczeniem tego zbawienia. Jeśli nic się nie zmienia, jeśli dalej grzeszymy tak, jak grzeszyliśmy, to znaczy, że nie uwierzyliśmy, to znaczy, że nie narodziliśmy się na nowo, to znaczy, że no, jesteśmy gdzieś zgubieni. Więc tutaj wiadomo, że to się wiąże z przemianą życia i z nowym życiem i o tym też apostołowie szeroko mówią. Natomiast tutaj mamy zupełnie inną kwestię. Oni twierdzą, że nie mogą być zbawieni, jeśli nie się nie obrzeżą i nie będą przestrzegać wszystkiego, co jest w prawie. Więc tutaj jakby oni czynią prawo czymś, co jest uzupełnieniem Chrystusa. Czy że raczej Chrystus jest uzupełnieniem prawa. Co, co, jest, co, jest co jest nieprawdą. Bo On przyszedł, aby nas uwolnić. od Znieść to prawo właśnie przepisów i, i, i tych obrzędów różnych. Składając samego siebie w ofierze. Więc tutaj ten aspekt obrzeski i, i tych innych aspektów ceremonialnych jest częścią proroczą. zapowiadającą Chrystusa. Dokonało się, tak, wykonało tak. się, bo, bo to wszystko, tak jak powiedziałeś, no, wykonał, tak, zrobił. Był no, bez, grzechu, hmm. bez grzechu, żadnego prawa nie, nie przekroczył, tak. On jedyny doskonale wypełnił je w każdym aspekcie, więc tutaj Dokładnie. naszym udziałem w wierze w Niego jest uczestnictwo w Jego sprawiedliwości. Tak jak On okazał się doskonale sprawiedliwy, my wierząc w Niego otrzymujemy w darze łaski Jego sprawiedliwości. I teraz oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby podobać się Bogu i służyć Bogu i wypełniać Jego wolę, to wiemy, że i tak nie jesteśmy w tym doskonali. Nadal dopuszczamy się różnych uchybień. I nie to, że teraz je lekceważymy, bolejemy nad tym, wyznajemy je jako nasz grzech, ale trwamy w Bogu dzięki temu, co Chrystus uczynił. Nie dzięki temu, jak nam dobrze się udaje teraz wypełniać wolę Bożą. To musimy rozumieć, że nasze, nasze nasz przystęp do Boga i nasza Nasze zbawienie cały czas zasadza się na tym, co Pan Jezus zrobił, nie na tym, co my zrobiliśmy. Gdyby miał polegać na prawie, no to marne nie było. No to wszyscy jesteśmy no, zbawieni. To wszyscy tak jesteśmy pod wtedy prawdy. Bo wystarczy, że w jednym aspekcie, najmniejszym, przekroczymy je i już jesteśmy przyklejni. Więc tutaj to prawo właśnie wymagało absolutnej doskonałości. Tak jak Bóg powiedział. Bądźcie tacy doskonali, jak ja jestem doskonały. No, no, do, wiemy, nie. że do nas, też to mówi, do nas też to mówi, ale już zupełnie w, w innym wymiarze. Tak? My wiemy, że tak, dążymy do Jego doskonałości, ale przez Chrystusa, w Chrystusie. W Nim jesteśmy doskonali, więc tutaj jest nasze źródło doskonałości. Już nie w oparciu o nasze tylko uczynki. Nasze uczynki tylko, jak, jak mówimy, są dowodem, są owocem, są naturalną... To jest, to jest to prawo, które mamy wypisane w serce. Dokładnie, tak jest. Mamy to prawo chrystusowe wypisane na naszych sercach, mm. że pragniemy czynić Jego wolę. Kochamy tak. I to, i to Jego wolę. Żeby, No, To tak. jest niemożliwe, żeby nie było owoców, bo to znaczy, że nie mamy wypisanego w sercu. Tak w jest. Tak. Chciałabym, rzecz tylko zwrócić uwagę, bo rozmawialiśmy dzisiaj mm -hmm. o Piotrze, mm -hmm. że on tam y, trzykrotnie się zaparł i tam miał takie różne... Tak. <laughs> Sytuację, ale zobaczcie, jak mm. on się zmienił przez tak? ten czas. Ze sprostego rybaka, mm. no naprawdę, Duch Święty tak prowadził niesamowicie go, że. cudowne świadectwo. Ta. Tutaj widzimy wielką przemianę tego człowieka, ale widzimy później jeszcze jeden jego upadek. Niestety, dojdzie do jego jakiejś tam obłudy, w którą wciągnie Barnabe, więc. To jest, to jest też, myślę, że dla nas jest ważne, żebyśmy widzieli te różne aspekty tego uświęcenia, które też w życiu apostołów następowało w jakimś, yy, w jakimś stopniu. Oni też nadal pozostawali ułomnymi ludźmi i, i przychodziły momenty, kiedy tak jak tutaj Piotr no chwalebnie się zachowuje stając i, i tutaj dzieląc się z braćmi odważnie tymi słowami Ewangelii. Natomiast to nie znaczy, że już jest doskonały. Tak? Jest nadal człowiekiem. I tak samo ci inni bracia. Oni też pewnie w szczerości tak obstawali przy tym prawie mojżeszowym. No tak to rozumieli jeszcze. Jeszcze to nie było wyraźnie zrozumiane. Jeszcze nie było to jakoś objawione im. Więc te ich, no, ta ich nauka którą przynieśli do Antiochii, cała ta dyskusja pokazuje nam, że we wczesnym Kościele, pełnym Ducha Świętego, pełnym wiary, pełnym Bożego, cudownego działania, nie wszystko było oczywiste i jasne i nie było dyskusji, nie było problemów. Widzieliśmy, że były. Były problemy wcześniej z opieką nad wdowami. Tutaj pojawia się poważny dogmatyczny, teologiczny problem, i prowadzą długie dyskusje, spory, więc no, jest to, jest to pokazuje nam na, na to, że to też gdzieś, gdzieś trwało w czasie i oni też nie mieli pełnego zrozumienia od razu, też wzrastali w tym. Dla Piotra no, też pójście do domu Korneliusza też widzieliśmy było wyzwaniem, bo potrzebował w cudowny sposób mu, tak powiem, go zmusić wręcz do, do, do pójścia tam. Więc tutaj, zobaczcie, on mówi, nie wystawiajmy Boga na próbę, puśćmy Boga, wkładając jarzmo. Dlaczego? Mówi, wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy zbawieni i w ten sam sposób i oni. Czyli tutaj widzimy, co jest argumentem koronnym. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To jest źródłem zbawienia. Nie przestrzeganie prawa, nie jakiekolwiek ludzkie dokonania, ale jeśli możemy być zbawieni, to tylko przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło odkupienia. Tak samo Żydzi i tak samo pogania. I wtedy czytamy umilkło całe to mnóstwo zgromadzonych i słuchali wtedy Barnaby i Pawła, opowiadających, jak wielkie znaki i cuda czynił Bóg przez nich między poganami. A po nich, gdy umilkli, odpowiedział Jakub. A więc Piotr i Jakub, wydaje mi się, byli filarami zboru w Jerozolimie. To byli ci najbardziej poważani wśród apostołów. Więc najpierw Piotr, teraz Jakub dodaje do tych słów. Mężowie bracia. Posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak najpierw Bóg zatroszczył się o to, aby wziąć spogan lud dla swojego imienia. Ciekawe, że używa imienia Szymon. Tak. Hmm. Hmm. Hmm. Żydowskiego, tak. żydowskiego imienia używa tego jego pierwotnego. Też <grym> no, tutaj wcześniej Ewangelista mówi Piotr. Tak? A tutaj yy, Szymon. mówi Szymon. Ciekawe. <coughs> Szymon opowiedział, jak najpierw Bóg zatroszczył się o to, aby wziąć z lud dla swojego imienia. Czyli tutaj znowu odwołuje się do tej wizyty u Korneliusza. A z tym współbrzmią słowa proroków. Czyli teraz on, zobaczcie, odwołuje się do Pisma powołuje się na zapisy z ich własnego świętego pisma. Tak jest napisane. Potem przywrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i to, co zniszczone, odbuduję i znowu prosto to postawię. A Aby w ten sposób pozostali spośród ludzi szukali Pana i wszyscy poganie wśród których wzywane jest moje imię nad nimi mówi Pan który to wszystko czyni znane są Bogu od wieków wszystkie jego dzieła i teraz skąd jest ten cytat macie tam odnośnik? Jest do Amosa, 9 tak? rozdział. Okej, okay, no to zobaczmy, co tam jest napisane. Amosa, dziewiąty rozdział, który jest? 11, wier... 12. Okej, okay. zobaczmy. A nie, potem jest z, z... z 12. <hed dolphin> Jeremiasza, 12, 15. Okay. za jak, to kilka wersetów jest. No właśnie, on nie z... cytuje tutaj tak naprawdę żadnego jednego no tak. fragmentu, tylko wziął, tak. wziął myśli z różnych proroczych zapowiedzi. I yy, tak można powiedzieć są lepsze wiersze. Nie? Takie mocniejsze, które <śmiech> mówią o zbawieniu dla Puchan. a tak. on akurat nie mówi o odbudowaniu przybytku Dawida. No, po co w ogóle ten przybytek Dawida? O co chodzi z tym odbudowaniem upadłego przybytku Dawida? Yy, z, o, o, w jakim sensie on się do tego odwołuje, powołując się na słowa właśnie z tych różnych proroków, tak naprawdę? No, będzie żoną, i odbuduje go tego W jakim sensie ten przybytek Dawida upadł? Bo tutaj mamy odbudowanie upadłego przybytku Dawida, tak? Co się stało z przybytkiem Dawida w ogóle? Dawid no, nie zbudował świątyni, tak? prawda? Czyli jakby ten przybytek został przeniesiony do świątyni. Do świątyni. To, co było w tym przybytku mm. najistotniejsze, Arka, Przymierza, te, te rzeczy, mm -hmm. ona została wstawiona do przybytku, natomiast cały ten przybytek, reszta już nie była... Tak, w, przestała tak, mieć w swoje, swoje miejsce. Świątynia zastąpiła przybytek. Tak? I Myślę, że tutaj te słowa upadły przybytek Dawida, odnoszą się do słów proroków, którzy prorokowali w okresie niewoli, w okresie już ich, albo tuż przed niewolą, zapowiedzi niewoli i wtedy wiemy, że świątynia została zniszczona zupełnie, zrujnowana. Później została odbudowana, co prawda, po powrocie, a już nigdy z taką chwałą nie powstała, jak wcześniej, już nie było w niej tego przepychu i już w ogóle Izrael nie odzyskał nigdy tej pozycji. Oni już zawsze byli w niewoli. Tak? Przez te wszystkie wieki, po powrocie z niewoli, byli cały czas w niewoli tak naprawdę. Byli najpierw pod władzą Persów, później władzą Greków, później władzą Rzymu. Więc do tego czasu, chociaż mieli świątynię, chociaż mieli swoją, swoje państwo, to jednak cały czas byli pod okupacją, można powiedzieć. Nigdy nie byli już wolnym narodem, w takim sensie, jak byli za czasów Dawida. I widzimy to, co się działo ze świątynią. Świątynia za czasów królów izraelskich no, stała się siedliskiem wszelkiego bawuchwalstwa. Co za czasów Greków, czy mu coś strasznego? Tak, ten, ten epifanes drugi tam świnie na ofiarze no, złożył, na, na ołtarzu w świątyni. Więc jakby z jednej strony ta świątynia Salomona, można powiedzieć, przewyższała chwałą, przybytek Dawida, ale już nie w sensie tego, co tam się działo. Salomon już odstąpił od Boga i już za jego czasów ten, ten schyłek się rozpoczął. A później kolejni królowie no widzimy upadali bardzo nisko. Co prawda były okresy przebudzenia, były okresy odnowy, oczyszczenia tej świątyni, ale niestety patrząc jakby z perspektywy wieków na, na to, co się tam działo, no to jak, jak wcześniej czytali, słuchaliśmy tego, yy, który został ukamienowany, jaką się nazywało? Szczepan. Szczepan też, jak odnosił się do tamtych czasów, no to mówi drażniliście Boga. Nie służyliście Bogu, tak? Odnosi się do Żydów na przestrzeni wieków. Więc tutaj myślę, że tutaj mówimy o czymś, co było znowu Bożym zamierzeniem, było objawieniem Bożej chwały, ale w obliczu ludzkiej grzeszności ta świątynia stała się przyczyną bluźnierstwa Boga. Stała się tak. przyczyną zgorszenia. Żydzi zamiast być tym światłem dla wszystkich narodów stali się, jak prorocy zapowiadali, przyczyną drwin, przyczyną bluźnierstw. Apostoł Paweł też w liście do Rzymian o tym mówi, że przez was mówi, poganie bluźnią imieniu Bożemu, przez grzech Żydów. Więc w tym sensie ten, ten, ten... Dawid otrzymał wielkie zapowiedzi. Pamiętacie, że Bóg obiecał Dawidowi wzbudzić potomka, który będzie zawsze siedział na jego tronie. Zapowiedział mu królestwo, które będzie królestwem nad wszystkimi królestwami. Co się nigdy nie ziściło w takim sensie historycznym, żydowskim. Dopiero w Chrystusie ten, ten duchowy przybytek zostaje odbudowany. odbudowany i On jest tym Potomkiem Dawida, synem Dawida, który zasiada na jego tronie. I tutaj w tych proroczych wizjach tu jest właśnie wyzwanie dla Żydów, bo oni, czytając te wizje, oni cały czas oczekują literalnego spełnienia tego. Oni cały czas oczekują odbudowy świątyni, oczekują prawdziwego Mesjasza, który, wiecie, zasiądzie na fizycznym tronie i będą rządzić narodami. Natomiast wydaje się, że te słowa proroków mają raczej duchowy charakter. Oczywiście niektórzy bibliści tutaj no, mają różne koncepcje eschatologiczne z przyjściem Chrystusa i Jego panowania wśród Żywych. I tutaj jest wiele dyskusji do dzisiaj, jak to będzie. W każdym razie oni tutaj raczej mówią o tym, co już oglądali. Tak? Oni mówią o tym, czego już są świadkami. O czym Paweł, Barnaba świadczą, że poganie szukają Pana. I o tym tutaj mówią, aby wszyscy ludzie szukali Pana, wszyscy poganie, wśród których jest Jego imię wzywane. I czyni to sam Pan. Więc tutaj oni odwołują się do tego, co już oglądają, do tego wzbudzania, wzbudzenia nowego przybytku Dawida. Więc my dzisiaj patrzymy na świątynię Boga przede wszystkim w kategoria duchowych. tak? My jesteśmy Jego świątynią. Kościół jest Jego świątynią i każdy z nas. I Nasze ciało jest świątynią Bożego Ducha. Jesteśmy Jego świątynią. Paweł pyta, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, że Duch Boga mieszka w was? Także w takim proroczym przede wszystkim wymiarze widzimy nie negując, że być może w czasach ostatecznych będzie jeszcze jakieś literalne wypełnienie, chociaż trudno jest to jakoś wszystko połączyć. Jak słucham tych różnych eschatologicznych wywodów różnych braci, to czasami się zastanawiam, jak to wszystko połączyć w jedną całość. Ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, oni widzą to dzieło Boga wśród Boga we wszystkich narodach, i mówią, i tutaj Jakub mówi: Sądzę, że nie należy niepokoić tych, którzy nawracają się z pogan do Boga, ale powiadomić ich listem, i teraz ciekawe wymagania, aby wstrzymywali się od tego, co skażone przez bożki od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Albowiem Mojżesz od dawnych pokoleń ma w każdym mieście tych, którzy go głoszą w synagogach, bo czyta się go w każdy szal. Czyli teraz na koniec jeszcze zobaczmy dwie rzeczy. Mówi, nie należy niepokoić ich, właśnie wzywając ich do przestrzegania całego prawa, ale mówi o pewnych rzeczy należy ich listem powiadomić, żeby się wstrzymywali, żeby nie robili tego. I zobaczcie co im wymienia. Nie mówi, że nie mają cudzołożyć, że nie mają kraść. Chyba to też, nie? Nie oznacza, że Chyba tylko te rzeczy. rzeczy. Ale dlaczego akurat nie te rzeczy wymieniają? Pamiętajmy, że dyskusja jest wokół tego, czy mają być obrzezani, i czy mają przestrzegać całe prawo. I teraz oni jakby mówią nie, nie muszą nie być obrzezani, nie muszą przestrzegać całego prawa, ale od pewnych rzeczy powinni się wstrzymywać. Powinni się wystrzegać. I wymieniają kilka rzeczy. To, co skażone przez Bożki, czyli chodzi najprawdopodobniej o mięso ofiarowane co do którego Paweł w liście do Koryntian wypowiada się, że Jeśli jak ktoś wiesz, je, nie ma problemu. Możesz to zjeść, jeżeli nie, gorszy, nie masz to tym to problemu z Ale jeśli miałbyś gorszyć to nie to gorszy to nie wtedy nie, nie jest. Ja Więc moim zdaniem tutaj on mówi o tym, żeby nie gorszyć Żydów. Żeby nie wszczynać to, żeby z Żydami to, jakichś ciągłych konfliktów. Bo jeśli będą to robić, jeśli będą jedli mięso ofiarowane bałwanom, uważając, że bałwany nie istnieją i że to im do niczego nie grozi, to Żydzi będą ciągle mieli problem, żeby z nimi być w jedności. Bo dla nich to jest po prostu Podstałe. jakieś... Mówi, od lat Mojżesz jest nauczany i ci ludzie mają od do tego wszystkiego. Więc nierząd, tak? Więc wszelka... I tutaj najprawdopodobniej chodzi o świątynny nierząd. Oczywiście Aha. od wszelkiego nierządu, ale tutaj jakby... To wszystko w tak wszystko Tak, wszelka jakaś seksualna nieprawość, to Więc to takie dziwne to jest. Tak, mamy bożki, tak, nie, to co uduszone, krew i, i nierząd. Tak? Tak, nie kilka pasuje. rzeczy takich nie najbardziej pasuje. nienarządnych dla żywych wybranych, co nie oznacza, że mówię, wszystko inne mogą robić. Tak? To nie oznacza tego, że, że wszelkie inne, jakieś ewidentne grzechy mogą robić, bo widzimy w nauce apostolskiej, że nie wolno człowiekowi... Nie, na to ten nierząd. Grzeszy. Natomiast nierząd no, oznacza właśnie, może oznaczać świątynny nierząd, może oznaczać wszelką jakąś nieprawą Jakieś. seksualność poza małżeństwem, więc to jest takie ogólne, szerokie słowo, które ma szeroki zasięg. Tak, się krew w, w kontekście, jakby no na nasz... Tak, <gry> Ja myślę, że tutaj znowu chodziło o to, żeby nie, nie razić Żydów, czyli nie jeść mięsa z krwią, tak jakby tak, tak. zrobić wszystko, co nie będzie rażące dla Żydów, ponieważ wtedy chrześcijanie, jak widzimy, ci żydowskiego pochodzenia nadal robili te wszystkie rzeczy, które Mojżesz nakazał. I teraz, jak oni mieli być jednym kościołem? Jak mieli stać się jednym kościołem? Czy jakby nas to też obowiązuje? O to mi chodzi? Znaczy ja myślę, że jeżeli to kogoś razi, jeżeli to miałoby kogokolwiek zrazić, to oczywiście, że nie powinniśmy robić. Natomiast nie sądzę, że tu jest jakieś prawo dla chrześcijan. że.. Czy nam że nie można... wyjść. A, tak to może Znaczy ja akurat nie wiem, bo jakoś mi to ani nie oczekuje, ani tam na spokoju sumienia, nie chcę nikogo tam razić tym. Wolę tego nie mieć. Ale jakby ktoś się się, to nie o z tym problemu. Nie no, powiem, bo to nie, nie jest koszanki, to, bo tych grzeszysz. To, ale to nie są po To nie są zalecenia prawa. To było zalecenie dla Mojżesza. Dla, tak. dla, tej, dla nowego. nowego, przepraszam, dla no, nowego. Tak. To było zanim było prawo. A, czyli zanim jeszcze Mojżesz. Zanim było prawo, to, to Bóg nakazał, żeby się powstrzymywali Noego i tak dalej, i tak dalej. to było. Przed Mojżeszem no, także To dotyczy nas również, bo to jest jakby... No, no ale Nie wynika to z prawa. I wiesz co, ja myślę tak, że krew, jeżeli jest mięso wołowe, czy wieprzowe, czy inne, ono zawiera krew. Niewiele tej krwi, ale zawiera. Szczególnie w dzisiejszym sposobie tak. o, zabijania my... tych zwierząt, boju nikt nie spuszcza krwi, tak jak Żydzi to robią. Do końca, e, Starając się, oczywiście tak, oni też nie są w stanie do końca. Dokładnie, więc jakaś tam odczeń zostaje. Więc pytanie jest, czy chodzi rzeczywiście o krew jako krew, że ona zawiera coś, co nas zanieczyszcza sama w sobie. Czy jednak tutaj ta krew miała szczególne znaczenie, jeśli chodzi o obrzędy? Bo on mówi tutaj, nie mówi o, o Noem, Mówi o prawie Mojżesza, które jest nauczane po wszystkich miastach. Więc wydaje mi się, że on mówi tutaj, albowiem Mojżesz od dawnych pokoleń ma w każdym mieście tych, którzy głoszą go w synagogach. Więc moim zdaniem on tutaj jednak odnosi się do tego, czym, co będzie powodowało ciągły konflikt z Żydami. Że Żydzi są przesiąknięci tą nauką. Oczywiście Mojżesz też mówił o Noem, tak? więc tutaj jakby to można cofnąć się do Nowego, bo to w księgach mojżeszowych znajdujemy historię Nowego. Więc ja nie przeczę temu, że to już było wcześniej. Ale wydaje się, że dla Żydów te rzeczy były no, nie do, nie do przejścia, nie do przeskoczenia. Że dla nich, tym bardziej, że oni nadal to robili. Oni nadal obrzyzywali swoje dzieci, <Ky> oni nadal wstrzymywali się o tych wszystkich rzeczy. I teraz, gdyby ci nawracający się poganie powiedzieli, ale my, wy, wy jak chcecie, to sobie nie róbcie tego, ale my to będziemy robić, to to będzie rażące. To ja będzie, będzie. będzie ciągle powodowało konflikt, to będzie ciągły jakiś rozdźwięk, więc wydaje mi się, że to ich zalecenie, bo jest tak wybiórcze, jest wiele innych rzeczy, których nie wolno robić nawracającym się poganom, ale oni wybrali tych kilka rzeczy, które wydaje się jakby w kontekście całej tej dyskusji, która tutaj ma miejsce, ma pokazać poganom że nie powinni razić Żydów, nie powinni robić niczego, co byłoby powodem jakiegoś zgorszenia czy rozdźwięku między innymi, że stanowią teraz jedno ciało i wiemy, że to jeszcze wiele lat zajęło, zanim do tego doszło. Do dzisiaj Żydzi mają swoje odrębne kongregacje, nie bardzo chcą z poganami nawet zborów tworzyć. Oczywiście nie wszyscy są Żydzi, którzy są w pogańskich zborach, ale wiele Żydów woli swoje, żydowskie tak. kongregacje, gdzie, się woli, te swoje święta, gdzie mają te reale, różne właśnie tak. odmienności. Nie? Jednak jakieś przywiązanie do tych rzeczy jest wśród nich, jakaś tożsamość narodowa się z tym wiąże. Próbują też w ten sposób dotrzeć do innych Żydów, więc tutaj są różne aspekty tego, dlaczego to robią. To niekoniecznie jest, że oni chcą się oddzielać. Czasami to ma też no, właśnie takie idee ewangelizacyjne i inne. I to musimy uszanować. Natomiast niedobrze byłoby, gdyby tutaj, w tym wczesnym kościele, nastąpił jakiś, wiecie, dramatyczny rozdźwięk, kiedy oni nauczają, że teraz już nie masz Żyda i nie masz Poganina. Tak? Paweł tego nauczał. Mówić, że jesteśmy jedni w Chrystusie. Więc teraz jak tą jedność uzyskać, kiedy mamy takie odmienności, zwyczajowe. To nie jest takie proste. Wiecie, my tutaj jakby jesteśmy wolni od wielu z takich rzeczy, ale są ludzie, którzy są bardzo mocno przywiązani do pewnych zwyczajów, tak? nawet kościelnych. I teraz dla nich perkusja w zborze to jest nie do przyjęcia. Bo to jest jakaś świętokradztwo. Organy są tylko w kościele. Dopuszczalnie, bo te całe życie byli w zborach, których, albo kapela w no, niektórych społecznoch. Nie, to chodzi o niektórych osób, o hałas, że perkusja tak, tak dudni, taki hałas wytwarza. No no, ja, ja tylko no, tak rzucam ja to Nie, no tak, to no, na pewno to się nie trzeba skupić, Trzeba ją przyciszyć no, nie Niektórzy, że w, po, w pogaństwie W prostu jakiś rytm jest tak. i Wtedy one prowadzą do jakiegoś no, planu ten... Więc różne mogą być powody mm -hmm. Dla których pewne rzeczy Stanowią trudność Teraz musimy się uczyć Jak to zrobić Żeby nikomu nie utrudnić, tak? zbliżenia się do Boga, wspólnoty z innymi, więc to no są wyzwania przed Kościołem, tak? że tak jak tutaj widzimy, on wzywają Pogan do pewnego ustępstwa, do pewnego poszanowania tego, co Żydzi robią, co Żydzi praktykują, do czego są od wieków przyzwyczajeni przez tych, którzy nauczają Mojżesza i tutaj są wzywani do pewnego jednak uszanowania tego Żydowskiego. Tak w formie zalecenia to nie jest jakieś prawo, nikt nie potępia, polecają, żeby... Zalecają. Z drugiej strony to zalecenie znowu ma pewien cel. Ma pewien cel gorszy, pozyskania Żydów, wspólnoty z Żydami. Więc kiedy Paweł pisze na przykład o tym mięsie ofiarowanym znaczy. z owari, albo w innym miejscu no. mówi... Paweł mówi, jestem przekonany w Panu, że nie ma niczego nieczystego, że mogę jeść wszystko. Tak? Coś takiego stwierdza. Czyli w tym stwierdzeniu jakby obejmuje wszystko, ale mówi, jeśli miałbym zgorszyć brata. jakiegoś brata, to mówi, nie będę do końca życia jadł mięsa. Mhm. Więc tutaj widzimy, że ta nasza wolność powinna być ograniczona. Nie powinna być taka, że mhm. tak tutaj. Brat ma przekonanie, że na przykład to jest od, od, od Noego, tak. Tak? że to jest przed prawem, iż to wszystkich obowiązuje. I są tacy chrześcijanie, którzy tak uważają. Ja na przykład chociażby z tego powodu nie będę ja tej kaszanki, bo raz mówię, że nie mam w ogóle mniej chęci, a dwa, że nie chcę ani siebie, ani nikogo innego razić. Więc co mi, co, nie mam co jeść, tylko kaszanka jest do jedzenia. Ja mam <grym> dobrych, do strasznych rzeczy, więc jakby w ogóle nie chcę wchodzić w ten temat na siebie, ale gdyby była wojna, gdyby był głód i gdyby była ta kaszanka, nic innego, inni by ją jeli, prawdopodobnie też bym ja. Tak myślę, nie wiem, może nie, Aha. ale prawdopodobnie w, w kontekście zagrożenia życia i możliwości Dzień. uratowania życia Dzień. Nie, nie, nie, Być to nie może bym zjadł. Tak, tak, tak uważam, że życie jest ważniejsze niż nie, tak jak jest tutaj. Tak, tak jak nie wolno było jeść chleba pokładnego, a kiedy Dawid był głodny, to jak ja ten chleb pokładny. Nie. I są sytuacje no. życiowe, kiedy pewne prawo jest wyższe nad innym prawem. Tak? Więc jakby w tym sensie nie traktowałbym tego jako absolutną świętość i coś, co pozbawi mnie życia w Chrystusie. A, że zjem to, no. czy zjem tamto. Jakby nie widzę tutaj takiej zasady. Natomiast tak. widzę tutaj wyraźnie pragnienie niegorszenia poga. No. Czyli to, co zdarzyło. Zadu... To, to, co zadławione. To to jest To Tak to, tam krew zostaje, to krew no. będzie. No to właśnie jak zadławisz zwierzę, to no będzie okay. to mięso krwione. Więc być krew spuszczona, nie? Oczywiście ja oprawstwem świniaków to a mogę jeszcze coś powiedzieć no tak. po moim nauczeniu na odnośnie krwi. Tak, y, nikt mi nie mówił, a kaszankę bardzo lubiłam. Hmm. Tak, z cebulką. Ojej, jak ja lubiłam. <śmiech> bardzo, nie bardzo. Kiedy się nawróciłam i zaczęłam y, czytać Słowo Boże? Ten werset się utrwił. Nie, nie. Y, y, Minęła, nie wiem czemu, minęła chęć do jedzenia kaszanki, ale taka, że nigdy więcej kaszanki nie zjadłam. Nie mhm. wiem dlaczego to było, mhm. ale przeczytałam jeszcze y, werset, że życie jest we krwi. Mhm. No jest takie coś. I wiem, że to Pan Bóg do mnie mówił. I nie jadłam nigdy. I no i mamy takie nie różne osobiste świadectwa. Życie no ja ja też, ja też, na ja jest we krwi. Nas nas tak, krwi. Też właśnie Więc, tak. e... Tylko to życie jest we krwi, kiedy ta krew jest w organizmie. To było moje krew, tak, tak, moja. Dlatego nie możemy nigdy. Jak, jak masz takie przekonanie, tak. to właśnie to powinniśmy to uszanować i nikt nie powinien Ci podtykać tego. To byłoby właśnie brakiem szanowania. Czekali ci kaszankę na grillu. Znaczy, ale, ale też osoby, które tak, tak myślą jak ja. Mhm. no Kiedyś na, na takim wyjeździe zborowym ktoś właśnie. A, um, na dzik, e, Kaszankę na ognisku. No, i, na grilla, tak. I, i częstował Dobra jest dobra no, i, no, i Ludzie byli tak zgorszeni że no, ktoś też właśnie... kaszankę i zaczął. I jeszcze namawiać innych, niej. Nie no, I no, ludzie to, że... bardzo skorszeni. Ale ja tak znaczy znowu, ktoś pewnie miał dobre intencje, tylko, że brak, no, takiego, no, brak no. takiego zrozumienia no, pewnych no, rzeczy, tak że musimy tak. mieć szacunek wobec sumienia no, innych, no, przekonania innych. No osobistych doświadczeń, nie, To było osób. moje, ja sama byłam zdziwiona. Moje, osobiste no i ja, że życie że, jest w krwi. Ja też właśnie tak myślałem, że kaszanki, życie, życie jest w krwi, że nie można jeść kaszanki, to nie, nie można, można jeść żadnej tak, kój, tak. nic z krwią. No cokolwiek, co tam jest, krew, Jakieś nie wiem kiełbacy, no cokolwiek krwawy to stek. krwawy stek. Tak, Przez no nie dokładnie, nie Co dlatego nie Dlatego, tak, nie dlatego tak, nie mama mówi, chcesz koszankę? Nie, nie, nie. Ja nie mogę, czy coś, nic, myślałem, że nie powinienem. <głos> ale teraz jest, no... no wiem, że... Mm, teraz może apetyt i No tak, jak... Nawet już nie ma, ale dawno nie, nie jadłem, bo... Mm, ale ale wiem, że, wiem, że mogę tylko przyporę. Wiem, jest, że tak jest. Po prostu to będzie o to, żeby... W razie, kiedy w Starym Testamencie Bóg mówi o krwi, to widać, że ten zakaz... Takiego traktowania krwi w taki zwyczajny sposób wynika z oddzielenia tej krwi do pewnego celu. Krew była przelewana na ołtarzu jako znak właśnie przelania życia w tym sensie. Ta krew symbolizowała życie i wiemy, że ona zawiera w sobie życie w takim sensie, że jest nośnikiem życia w żywych organizmach. Więc jak najbardziej Bóg wzią, wziął tą krew, żeby pokazać, że musi być przelana, niewinna krew za grzech. I w tym sensie ludzie nie mieli traktować tej krwi w sposób taki, że codziennie ją sobie jedli. I, I ją traktowali jako coś powszedniego. Więc myślę, że tutaj to było też, miało to znaczenie, bo jest napisane, powiedział właśnie w tym kontekście, mówiąc o życiu we krwi, mówi, dałem ją wam na służbę na ołtarzu. Więc w tym kontekście Bóg mówi o życiu, które jest w krwi, że Bóg przeznaczył ją do konkretnego celu, dlatego mówi, nie macie jej traktować jako coś powszedniego, coś nieświętego, mm. coś zwykłego. Więc myślę, że tutaj to też ma głębsze znaczenie, że niestety człowiek z tym, co ma często do czynienia, traktuje to jako coś takiego właśnie zwykłego, powszedniego. Nie? A tutaj Bóg chciał, żeby oni jednak rozumieli że to przelanie krwi jest czymś bardzo świętym, czymś bardzo poważnym, czymś, co przynosi odkupienie, tak? Czytamy, że nie ma odpuszczenia grzechów bez przelania krwi. I Nowy Testament też, Nowy Testament mówiąc o śmierci Chrystusa, też o tym mówi, tak? Że On musiał przelać swoją krew, że to Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Więc ja myślę, że jak najbardziej dla spokoju sumienia lepiej się wstrzymywać od tego. Ja osobiście mówię, nie jem tego, nie chcę mieć z tym do czynienia, żeby w ogóle nie drażnić nawet ani własnego, ani cudzego sumienia, ale nie potępię brata czy siostry, no którzy ja nie. Ja to robią. Jakby jeżeli nie ktoś ma takie nie. przekonanie, tak jak Paweł, że wszystko jest czyste, może jeść wszystko, nie mam prawa go potępiać. Pismo mówi, nie sądź drugiego sługi który ma inne przekonanie niż Ty. Tak? No, ja. tak. Ale nie, nie jesz dlatego, że po prostu, żeby kogoś... zmieniać. zmienia. W ogóle nie chcę, tak powiem, sobie nawet zadawać tego pytania, po co mi to jeść? Tak ja. jakbym nie miał co jeść. Je, <głosy> nie masz przekonania, że... Jeśli nie masz przekonania, że na przykład można jeść, no to nie będziesz jadł, żeby... prostu. Żeby... Tak, nie no. chcę nikogo gorszyć, nie chcę, żeby ktoś potem się dowiedział, że jadłem, żeby <głosy> ja i miał to co mi to? Nie muszę jeść. tego jeść, nie chcę tego jeść. Tak tam nie wie, tam nie wiem, Czego nie mi nie brakuje? mi nie brakuje? Z Bogiem? Z Bogiem? Tak. tak. Wiem, jak bo... Gdybym miał ciągle -cio codzienny wiesz, dylemat, to bym się modlił, i pytał się Boga, czy rzeczywiście mogę, czy nie mogę. <laughs> Ale tak, po co mi to? Nie mam co jeść, nie ma tego. Po co to w ogóle ruszać? Nie ruszać tego, trzymać się od tego z dala i żyć spokojnie i nikogo tam nie... Krew, to było krew, ani ma... hmm. tak... nie moich, a takie założenia. A ja ja mi, mi dalej ta pysianka, jak ktoś je, gdy <kluzni> jest tam, to Cieszka mi Nie. Smakuje. się. <kluzni> nie nie, ja jestem od tego wolna. Ale Coś nie. się wydarzyło, że Pan Bóg nie. Aha. ale mi ten zapach, zapach się podoba, no, to wszystko mi się podoba, ale jestem uwolniona od tego. I wiem, że mam, wiem, że mam nie jeść. No jak nie ma co rozmawiać. No, tak. Na pewno tutaj lekcja jest taka, że winniśmy robić wszystko, żeby nikogo nie gorszyć, żeby dla nikogo nie być zgorszeniem i też. No, szukać jednak takiej wspólnoty z, z tymi, którzy też mają co do, co do pewnych rzeczy inne przekonania. A przepraszam, skąd mam... Okej, okay, mam wiedzieć na przykład, że, że mam Ciebie, ciebie nie, nie gorszyć, ale nie wiem, jeśli jeśli będę nie wiem, pił kawę, czy jak właśnie kaszankę, mm. to skąd będę wiedział, czy czy, czy, czy, czy, czy Was nie, nie zgodził? Bo z i jej na pewno nie. będziesz kogoś gorzej, to Ci się nie to, nie to, nie to, nie to nie. Ale no właśnie to jest, bardzo jest. Opowiem, no jest... Są chrześcijanie, którzy nie piją kawy. Tak? No i teraz jak będziesz z nimi, no to nie będziesz z nimi chłopą no, kawę. Herbatkę, Ale jak jesteś nie w domu piją? i oni Cię nie no, widzą, no, widzą tego, to możesz zresz no, łapać. że No, To są tego że z pewnymi ludźmi wiedząc, jest że mają takie, jakieś tam swoje... Ja będę wiedział, no, nie? Tak ale jak wiesz, wiesz, jak jesteś z nimi w to nie będziesz na siłę teraz ich próbował, wiesz, ja doświadczać swoim tutaj uporem, że ty no, myślisz no, to robić, bo to, to, to, to jest ważniejsze. Tak, co Myślę, że na tej zasadzie jest wiele rzeczy, które możemy kogoś zgorszyć. Bo w niektórych społecznościach bracia noszą brody i jak jesteś bez brody, to już się zgoda. A ty na przykład nie miałbyś jak, musiałbyś się przykleić. Nie no. to, to są takie rzeczy właśnie, no, które, z którymi się nie przejmujemy, jak jesteśmy gdzieś tam daleko, jak jacyś tam Amisze czy inni chcą nosić brody, niech noszą. Nie? Ale my tutaj nie musimy tego robić. Ale jakbyśmy poszli do tej społeczności a my szuk, chcieli być jej częścią, to prawdopodobnie byśmy musieli Cześć, takie tak, zimiali, to, a? Bo taka, tam jest, Taki obyczaj mają i takie mają zrozumienie się. Chociaż jest to obrzędowe. Nie no, nie w zupę, zespół, nie. Ale ci pokażą w Starym Testamencie werset, że nie obczynaj swojej grody i, I mają werset. No tak. Co? Weź, masz jeszcze coś tam? Znalazłeś coś ciekawego? Nie. Hmm. Nie. To co? Będziemy się <śleszy> Kochany nasz Panie, dzięki Ci, że Twoja Ewangelia jest głoszona po całej ziemi że tak jak za czasów apostolskich, tak i dzisiaj narody mogą słyszeć o zbawieniu w Jezusie. Panie, modlimy się, żeby to poselstwo nie było przekręcane, nie było jakoś przemieniane, uzupełniane czymkolwiek, ale żeby ta czysta Ewangelia i dzisiaj była głoszona po całej ziemi i żebyśmy też my tutaj, w tym miejscu, w naszych domach, okolicach, wśród znajomych, w mocy Twego Ducha głosili zbawienie w Jezusie. Wzywali ludzi do wiary w Niego i oglądali też te wspaniałe nawrócenia ludzkich serc do Ciebie. Mogli też radować się i opowiadać o tym, jak wielkie rzeczy uczyniłeś. Daj, Panie, żebyśmy też nie byli dla nikogo zgorszeniem i żebyśmy mieli mądrość. W tych różnych sytuacjach, w których spotykamy się z braćmi, siostrami, o innych poglądach, abyśmy nie wdawali się w niekończące się spory i kłótnie o sprawy drugorzędne, trzeciorzędne, ale żebyśmy umieli skupiać się na tym, co jest istotne, co jest ważne i jeśli dyskutujemy, to czynić to w miłości, w szacunku, w pokorze, nie wynosząc się, nie drwiąc, nie prowokując. Prosimy o mądrość i miłość do naszych serc, aby nasze życie i nasza społeczność z braćmi i siostrami była pełna chwały Twojej, pełna uwielbienia dla Ciebie i żebyśmy podobali się Tobie w naszej wspólnocie. Amen. Amen.